What is this place i brought you here to bury allen's cat daddy is church all right why judd i have marines i dreamed he got hit by a car and you and mr crandall buried him in the pet cemetery what did we do tonight judd what we did was, was a secret Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam w podcaście Strefa Mroku. Dzisiaj nietypowo, bo Halloweenowo, więc muszę przywitać wszystkich po kolei. Tak jak zapowiedzieliśmy, będą goście. Jest mi niezmiernie miło, że po raz pierwszy debiutuje, rozdziewiczamy dzisiaj kolegę Mando w Strefie Mroku. My, my gościliśmy z Rafałem w Radiu SK, radio Stephen King. Dzisiaj Mando bardzo jest miło, że możemy słyszeć się w Strefie Mroku specjalnie cię zwabiliśmy tutaj tytułem wiedziałem, że nie będziemy mógł odmówić jest to kingowski tytuł jaki mamy się do mówienia, no, ale przede wszystkim naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że możemy się słyszeć ponownie jest mi bardzo miło ja również bardzo się cieszę, że tu jestem a ci powiem, że to działa odwrotnie bo ja tak sobie myślę, kurde no Kingowy. Szkoda to, gdzie indziej omawiać Kingowe, to przecież do Radia s tylko co innego byśmy pogadali, nie? Ale, ale, ale, bo bardzo rzadko no. mówię o Kingu gdzie indziej, nie? Bardzo rzadko. Tak sobie próbowałem przypomnieć chyba mm -hmm. tylko z 8-9 lat temu w Masie Kultury, jak jeszcze nadawałam, mówiłem o Kingu, a tak jak gdzieś występuje, to nigdy o Kingu. Ale fantastycznie, fantastycznie. Ja się bardzo cieszę, bo, bo fajnie nam się gadało w Radiu s -ka. Wtedy tak wspomnieliśmy, że może kiedyś mm -hmm. w tej strefie mroku, bo, no bo to nie bez powodu tu nie występuje. Bo ja raczej specjalistą od strefy mroku nie jestem, a tutaj ładnie temat pod nas, także ja się bardzo cieszę, że sobie o tym pogadamy. Super. No i witam tradycyjnie Ciebie, Rafale. Bardzo miło Cię słyszeć. Witam, witam serdecznie, witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroka, Mroku. Witam też wszystkich słuchaczy podcastu Radio SK, którzy pewnie tutaj przyjdą i też słuchaczy konglomeratu podcastowego, którzy tutaj też dołączą do grona odbiorców z uwagi chociażby na mando i ciekawy temat. Natomiast my, zdaje się, Jacku, też o Stevenie Kingu. Jeżeli chodzi o filmy, to nie rozmawialiśmy do tej pory. Myśmy omawiali, nie. zdaje się, jakieś książki Wy premierowo o, o książkach mówicie zawsze. <głos> tak, o instytucie w mówiliśmy. Czyta, nie? Tak, tak, tak. Gdzieś tam, gdzieś tam te, te książkowe tematy poruszamy, ale, ale w wątku stricte całości odcinka poświęconego właśnie filmowi jakiego, jakiemukolwiek z adaptującego właśnie dzieła Stephena Kinga to jeszcze do tej chyba pory nie mieliśmy i mnie pamięć nie myli. Zgadza się. Ja Rafale z Tobą nie nagrywałem, natomiast nagrałem trzy lata temu właśnie Halloweenowy odcinek z Patrykiem z dawnego mojego podcastu Sklepik z Horrorami. Nagraliśmy wtedy Kubrickowską wersję lśnienia Stephena Kinga. No i wtedy też rozmawialiśmy sobie, może mniej na temat Kinga, a bardziej na temat tego, czy to w ogóle jest horror, bo, bo Patryk się jakoś obraził na lśnienie i mówił, uważał, że to w ogóle nie jest horror. Ale rzeczywiście przede wszystkim spotykamy się w takim gronie po raz pierwszy i myśmy nigdy Rafale o Kingu filmowym nie rozmawiali. Ja specjalnie wybrałem, słuchajcie, ten film mm, z tego względu no, ja i właśnie. Jeszcze chciałem... chyba nie powiedzieliśmy jaki tak w ogóle. A, to będzie w tytule. Cmentarz <laughs> dla zwierząt. I to wersja z 1989 roku Pet Cemetery wreszcie kobiety, Mary Lombard. Znana bardziej ona jest z teledysków, jak tak się prześledzi teledysków, jej i no. tak filmografia to to jest niesamowite topowe teledyski ta kobieta nakręciła i to takie naprawdę topowe, popowe teledyski, między innymi do Ona w takim Nodonny. dokumencie o filmie, który oglądają właśnie mówiła, że te dzieciaki, które grały, bliźniaczki, które grały córkę Creedów, e, były zafascynowane tym, że ona kręciła teledysk <śmiech> Madonny, że ona ich tym urzekła, nie? że kręciła teledysk <śmiech> Madonny. No i umówmy się, ten film, ten film otworzył jej, to Fajnie Robert Dziembiński u siebie napisał w książce, że Cmentarz dla Zwierząt otworzył jej drogę do wielkiej kariery, a Cmentarz dla Zwierząt 2 zamknął, bo ona też mhm. odpowiada za sequel, który, który, po którym już w zasadzie się nie podniosła. No nic więcej nie zrobiła, coś tam dla Disneya zrobiła, jeszcze jakiś taki quasi Takie wiesz, yy, bezpośrednio na DVD yy, różne mhm. rzeczy, takie, takie już pierdoły. już już wielkie drzwi zostały zamknięte tą drugą częścią. Może też na koniec wspomnijmy o tej drugiej części. Ja też powiedziałem, widziałem, pewnie też owiedzieliście. widzieliście. Tam ze względu mm -hmm. na twórcę głównej roli, który był wtedy w latach 90 bardzo popularny, Edward Forlong, który nas no, zasłynął w roli Johna Conarego u Jamesa Camerona w Terminatorze dwójce. ale fakt jest taki rzeczywiście, że ta kobieta, ta reżyserka zakończyła bardzo szybko swoją karierę. Można powiedzieć, szkoda. Ja, ja dzisiaj będę raczej mówił dobre rzeczy o tym filmie, więc, więc mogę śmiało powiedzieć, że szkoda. Ale ja chciałem zanim jeszcze o filmie, to o książce i to, I to zanim Ciebie mando poproszę, to ja chciałem powiedzieć coś bałwochwalczego bardzo, bo ja uważam, że to jest jedna z lepszych książek w ogóle Stevena Kinga. Ja mam bardzo dobre wspomnienia związane z tą książką. Ona wychodziła w Polsce w momencie, kiedy ja dużo czytałem rzeczy, i to, i to nie tylko Kinga, ale i science fiction, i, i, i kiepskie książki, które były gdzieś z gatunku horror. mam tu na myśli, i Gaia Smitha, i Grahama Mastertona, Zako zakochiwałem się w tych książkach wtedy. I przeczytałem na pewno dziś w tym okresie Cmentarz dla Zwierząt, mniej więcej w tym czasie, kiedy przeczytałem również Miasteczko Salem. Nie wiem, czy to jest kwestia tego czasu, kiedy czytałem te książki, ale gdzieś tak bardzo głęboko zostało mi w pamięci, że to są dwie, jeśli nie najlepsze, to moje ulubione książki Stephena Kinga. I wydaje mi się, że to będzie również widoczne w tym filmie, bo też możemy od razu powiedzieć, że to jest chyba pierwsza adaptacja, jaką King dokonał sam swojej książki na potrzeby filmu, prawda? Chyba tak. Hmm. Tak, jest, jest twórcą scenariusza również tego filmu. Yy, znaczy, wiecie co, i moja pamięć książki, yy, ja wiem, że ona na mnie ogromne wrażenie zrobiła, kiedy ją czytałem po raz pierwszy i problem taki jest, że czytałem ją wtedy po raz ostatni też, także nie wracałem nigdy więcej do, do Cmentarza dla Zwierzaków, być może powinienem, yy, na pewno jest to, zapisałem, zapisała się ta książka w mojej pamięci dobrze, yy, natomiast yy, to się też wiąże z tym, że mój odbiór tego filmu był troszeczkę taki, że nie, no tego na pewno nie było w książce. Nie do no takiej głupoty, to by King tam nie, nie, nie wstawił, nie, w niektórych momentach. tak Takie miałem odczucie. No i później sięgnąłem gdzieś tam do jakichś takich porównań, zestawień tego, co, co w książce i w filmie, żeby sobie tutaj trochę ułatwić. I okazuje się, że, że rzeczywiście dużo elementów z tego, z tego, co widzimy na ekranie jednak było w książce. Natomiast, no... Tak jest. Wydaje mi się, że tutaj niektóre zabiegi które robią albo dobrą, albo złą robotę w tym, w tym filmie są dość oryginalne i tutaj też warte przedyskutowania, bo no, być może to, jak już powiedziałem troszkę głębiej, zagłębimy się w tą, w tą kwestię właśnie samego filmu, to może do tego się odniosę. Natomiast no, ja mój seans tego filmu ja nie pamiętam, czego oglądałem kiedykolwiek wcześniej, być może. Natomiast mój sens z tego filmu budził naprawdę we mnie ogromnie sprzeczne uczucia. Jedne sceny mnie makabrycznie przerażały, inne budziły po prostu no tęgiego, wywoływały tęgiego facepalma, jeżeli chodzi o ten, o ten film. Także, także tutaj nie wiem, czy nasze zdania będą podzielone, czy, czy wy jesteście takimi powiedzmy bezkrytycznymi widzami tego filmu i, i lubicie go za wszystko. Natomiast mi tu się powiedziałbym, że tyle samo rzeczy podobało, co i nie podobało. W tym to jeszcze o książce mam, do może dwa słowa, co? Mhm. Wiesz co, tak, ten film jest akurat wierną ekranizacją. Mm. Ja z tego, co pamiętam, a jestem w miarę na bieżąco, to chyba tylko wątek Missy Dendrich został dodany, czyli tej sprzątaczki i jej samobójstwa, bo w mm. książce też jest ten, ten taki, to stopniowanie. Śmierć kota, mm. śmierć człowieka i śmierć kogoś z rodziny, tylko, że w książce to była żona Judy Krandala, której nie ma w filmie, tak. nie? Jej Więc nie ma, dodano tak, tak. tak, tak naprawdę mm. tylko ten wątek. No i Missy też podobno była inną postacią troszkę. Który miał, miał na celu to była taka wywołać to mm. samo, nie? To, to, ten sam cel miał, ten, ten, ten sam zabieg miał mm. zostać dokonany. A tak, reszta to jest bardzo wierna ekranizacja. Ja wam powiem, że książkę ja czytałem mm -hmm. trzy razy mm -hmm. na różnych etapach życia. I na różnych etapach życia za każdym razem ją inaczej oceniam. Ja nagrałem kilka lat temu z Sebastianem Kubańczykiem, z Burialem, e, wielkim fanem Kinga, podcast, na żywo go sobie nagrywaliśmy, rzadko nagrywamy na żywo. No, e, gigantyczne emocje za trzecim razem ta książka we mnie wzbudziła. Chyba żadna książka Kinga i w ogóle niewiele książek tak po mnie przejechały, eee, bo i, gdy czytałem ją w liceum, no to było spoko, ale wiesz, e, ta książka to jest książka napisana przez młodego ojca i przelewająca wszystkie strachy młodego ojca na karty książki i to po prostu wylewa się z niej. I gdy ja czytałem ją dwa czy trzy lata temu, tak pół roku przed tą najnowszą ekranizacją, to, to zresztą złapałem się na tym, że dzieci e, Luisa są w wieku moich dzieci. Dokładnie. Tam przypadało, tak jak mój syn w wieku Gage'a, moja córka w wieku e, Eli no i, i, i wiesz i jeszcze pomimo tego, bo, bo ja nie wiem, z jednej strony ci polecam Randall, bo ty jesteś ojcem i, i jeśli na, na ciebie podziała tak jak na mnie, to, to masakra to jest jakby walec po tobie przejechał z drugiej nie polecam, bo ja mm. naprawdę się pociłem ja, Jezus Maria to po prostu tak złe emocje ta książka we mnie wywoływała, no ja mam jeszcze ten nieprzyjemny epizod w życiu, to nie chcę o smutach gadać, bo to święto nasze Halloween, my się spotykamy, mm. no ale ja akurat przeżyłem niestety pogrzeb swojego dziecka, bo Jedna z moich bliźniaczek no, nie przeżyła po porodzie, więc wiesz, to dodatkowo potęgowało. To po prostu było straszne mm. dla mnie, jak to czytałem i te wszystkie opisy pogrzebu, opisy jak ludzie do ciebie podchodzą, nie wiedzą co powiedzieć, e, twoje reakcje na wypowiedzi tych ludzi i tak dalej, to było wszystko po prostu jakby King to przeżył. Nie? Mm. A on to przeżył w swojej głowie tak naprawdę, bo, bo e, ta książka powstała dlatego, że on się w, w przeprowadził do do miejsca, w którym był prawdziwy cmentarz dla zwierzaków, napisany zresztą tak samo z błędem. Dzieciaki go założyły. Była ta sama droga. Eee, jego syn prawie wpadł pod ciężarówkę, w ostatniej chwili go złapali, a kot je, jego córki wpadł pod ciężarówkę i odbył się pogrzeb na cmentarzu dla zwierzaków i jego córka Naomi krzyczała podczas tego pogrzebu, żeby Bóg oddał jej, jej kota, a zabrał swojego kota. Czyli to, co w tym i w książce, i w filmie widzimy, to wszystko w większości wydarzyło się naprawdę, tylko bez tej puenty. Nie? Także, także no, w książce czuć bardzo te emocje Ten, ten strach ojca ja, ja wiem, że was zagadałem, sorry Ale między innymi chyba też dlatego ta książka miała się nie ukazać King jej nie chciał wydać Ja nie wiem, wiesz, na ile to jest historia taka dopisana po czasie nie? Taka, żeby fajnie było Bo to nigdy się tego nie dowiemy nie? No, Ale się mówi o tym, że ta książka przeleżała kilka lat w szufladzie I King ją wydał, bo musiał bo chciał się rozstać z poprzednim wydawnictwem, Double Day, które wymusiło na nim skróty w Bastionie i on tego nie mógł przeboleć, że musiał wyciąć tam 200 ileś stron ze swojej ukochanej książki już wtedy postanowił, że się z nimi rozstanie. Ale gdy podpisywał z nimi umowę na Kerry, to wiesz, to był młodym pisarzem i tam wiesz, się cieszył, że podpisał I, i nie wiedział ile kruczków prawnych w tym było i oni mu wisieli kupę kasy, tam było napisane, że w tej umowie, że, że wiesz, że oni mogą obracać tymi pieniędzmi przez jakiś czas i, i wisieli mu chyba 3 miliony dolarów. I on z nimi poszedł na taką ugodę, że da im za darmo jedną książkę, ale oni wypuszczą prawa, właśnie bastionu, oddadzą mu prawa, oddadzą mu kasę. I tam, wiesz, doszło, to, to w sumie zakończyło się transferem takim, że wiesz, jak, jak piłkarze dzisiaj, King, King Gwiazdom Roka w tym momencie został, a, a właśnie dał im cmentarz dla zwierzaków z szuflady. Podobno książki, której nie chciał wydawać, podobno książki, która nie miała żadnej reklamy i promocji, a wywindowała sprzedaż e, tak jak do tej pory nigdy jeszcze się książki Kinga nie sprzedawały, bo reklamowana była jednym zdaniem, e, co przeraża Stephena Kinga. I właśnie po to zaprosiliśmy Mando dzisiaj do naszego podcastu. <śmiech> Żeby przez 10 minut gadał. Tak, o <śmiech> nie Kingu. No, no, o to chodzi. nie, no, Świetne podłoże nam się tu robi. Ja wrócę do... do bardzo ciekawe rzeczy powiedziałeś o, o, o kuchni, o genezie. Ja wrócę do tego, co powiedziałeś na samym początku i poniekąd też mówił o tym Rafał. I będę teraz mówił zarówno o książce, jak i o filmie, a, a zwłaszcza pewnie o filmie. Mi się bardzo podobają proporcje, tutaj, jakie zachował King, King powieściopisarz i King snażysta. Strasznie lubię w tej opowieści to, że mamy połączone te wątki obyczajowe z wątkami metafizycznymi, a jeśli metafizyczne u Kinga, no to sięganie do jakichś, wiecie, przetworzonych, ale kanonów opowieści. No bo do tego też dzisiaj dojdziemy. Jest to w jakiś sposób również opowieść o żywych trupach, o, o zombie. Ale oczywiście, jak to zwykle u Kinga bywa, opowiedziane na nowo nie znaczy, że, że przekalkowane, tylko jest tutaj, moim zdaniem, bardzo ciekawy wątek gdzie nawet pewnie widz może nie zauważyć tego, że tu jest wątek zombie i żywych trupów. To, to jest bardzo, uważam, bardzo ciekawe u samego Kinga, że on często to robi. To samo przecież zrobił, no wielokrotnie to robił i w miasteczku Salem. I, i, ale wracając do tego, co powiedziałem, ja bardzo lubię w tej całej opowieści te przemielenie tych, tych dwóch elementów, które tu się składają na tą całą opowieść, czyli wątek obyczajowy, który zamienia się w pewnym momencie w dramat, taki ludzki dramat, to o czym powiedziałaś przed chwilą Mando, i momentalnie te, te, ten dramat przechodzi w szaleństwo, a szaleństwo przechodzi w opowieść właśnie z, gdzieś z pogranicza gotyckiego horroru i nawet z gor. I, I uważam, że to jest ogromna siła. Już teraz mówię o samym filmie, że to się tak pięknie tutaj spaja i to na wielu poziomach jest to tkane. Mam na myśli, jak zwróciliście uwagę w pierwszym akcie filmu, Pojawienie się rodziny, Kridów, która przyjeżdża, wynajmuje mieszkanie, on jest lekarzem gdzieś w takim miejscu, uczelni jakiejś wyższej, koledżu, mówiąc po amerykańsku. I tam napotyka pierwszy, w pierwszym dniu pracy, napotyka to wydarzenie, które no, jest dramatyczne, ale jak najbardziej realistyczne, czyli przeprowadzany mu jest chłopak, który doniósł bardzo, odniósł bardzo poważną kontuzję. I ten wątek tego chłopaka u Kinga w gdzieś tam pod koniec pierwszego aktu, tak naprawdę zaraz po tym wydarzeniu, które opisałem, zamienia się w coś więcej niż tylko w wydarzenie z pogranicza właśnie realizmu i gor, a zamienia się w opowieść o duchach. I to ja niezwykle cenię w tym filmie, w tej opowieści, że King tak sprawnie łączy te wszystkie elementy. I to bardzo płynnie przechodzi. Płynnie mam na myśli to, że ja nie czuję tutaj jakiejś ściemy, nie czuję, że jestem robiony w jakikolwiek sposób, wiecie, że to jest taki patchwork, że to jest tkane na zasadzie szwów, które się prują gdzieś po drodze. Nie mam w ogóle takiego wrażenia. To jest bardzo ciekawie wszystko połączone. Oczywiście ten wątek tego tego rannego chłopaka to jest jeden tylko z elementów. Jest, będzie tego więcej. Ja bardzo sobie cenię też w tym filmie opowieść sąsiada, który również dodaje swój dramat, swoją opowieść z dzieciństwa i z młodości, która też pozwala nam ładnie zrozumieć jego zachowanie i jego decyzje, które podejmuje. No bo jakby nie patrzeć, to gdzieś tam ten, ten wątek najbardziej groźny tej opowieści, czyli, czyli powroty trupów wiążą się z decyzją nie samego Louis Krida, czyli tego lekarza, ale jednak jego sąsiada, no, który, który doprowadza do tego, że, że, że coś tam się dzieje. Ale ja wierzę w to. To nie jest dla mnie problem, że ja mam tutaj jakiś, mm -hmm. nie wiem, że on popełnił błąd, albo inaczej, że to jest sztuczne, że, że, że, że jest to wyciągnięte jak taki królik z, wiecie, z kapelusza. A teraz będą trupy, bo, bo, bo kolega, tak, yy, mieszkaniec sobie zażyczył. Tylko to wszystko mi się składa w całość. W związku z tym, już też kończąc, mam wrażenie, że to jest bardzo spójna opowieść. Dodatkowo to, co bardzo cenię zawsze u Kinga, że jest to samonapędzająca się spirala, która zmierza do coraz gorszych rozwiązań. To jest taki typowy, wiecie, starożytny mit o Edypie. Cokolwiek zrobisz, będzie źle, nie tylko będzie źle, będzie coraz gorzej. Ja to bardzo lubię. No ale tu dodatkowo jeszcze jest to, że hmm. wiesz, my jako widzowie i jako czytelnicy, e, ja przynajmniej zastanawiałem się, czy kurde bym to zrobił. Nie? I chociaż hmm. widzę, że to się skończyło źle, to nadal, hmm. to nadal no. No chyba mając takie narzędzie w ręku, to chyba i tak... Tak samo jak crit bym się oszukiwał. A może teraz się uda, a może zrobię to szybciej, nie? a może teraz wyjdzie. Dla mnie te zombie to są jednym z elementów, takim najmniej strasznym i, naj i chyba najbardziej drugorzędnym takim ostatecznym, które mi nie gryzie w ogóle, bo cała historia została dobrze rozpisana. Najważniejsze tu jest zderzenie się ze śmiercią. Sama książka jest dedykowana, zresztą ma jedną z fajniejszych dedykacji ludziom, którzy dokonali pogrzebu sławnych ludzi, o których nikt nie napisze książki, nikt o nich nie mówi, nie pamiętam je nie zacytuję jest pamięci, plus właśnie no, po pierwsze pogodzenie się ze śmiercią i, i te różne etapy śmierci tutaj mamy znaczy różne etapy śmierci, różne przykłady no a druga rzecz to, że ze śmiercią bliskich no i wtedy wchodzi takingowa kingowa małpia łapka e, ta, ta jego, jego wersja tej opowieści tak. no i wiecie co, słucham zarówno Mando jak i, jak i ciebie Jacku <grymne> Co do pewnych aspektów tutaj, znaczy ja wiem, że, ja wiem, że, ja wiem, że yy, znaczy zgadzam się do ogól, og, ogólnej tezy, jak, jak, jak, jaką tutaj postawił Jacek, że, że ten film jest w jakiejś formule, znaczy, w swej formule jest spójny. Natomiast mam tutaj wrażenie takiej troszeczkę yy, szkatułkowatości opowieści, jeżeli chodzi o tą, o, o, tą, o tą konstrukcję filmu. I pewne elementy, które tutaj są takim jakby opowieścią w opowieści, czyli yy, historię. Jada, który opowiada o swoim psie, historię właśnie żony Krida, która opowiada o historii właśnie ze swoją siostrą upośledzoną, prawda, historię właśnie Timiego, który wraca z wojny i, i ginie i później zostaje właśnie pogrzebany na cmentarzysku Mikmaków. To są takie troszeczkę opowiastki kilku, kilkuminutowe, które noszą znamiona, takie troszeczkę jakby zawarte, jakby w w tym filmie była zawarta jakaś antologia pewnego rodzaju historii, prawda? Bo, bo powrót Timiego to jest typowa opowieść o zombie. Historia właśnie siostry, żony Klida to jest troszeczkę jakby coś z kontekstu historii związanej z opętaniem. Przez, przez demona, bo tam te, te, ta, ta właśnie postać tak troszeczkę wygląda. No tutaj powrót psa, to, to to powiedzmy jakoś tam wpisuje w tę historię. Natomiast te wszystkie elementy, one mam wrażenie, że w książce jednak stanowiły większą podbudowę psychologiczną postaci, czyli Bagan tworzyły dla nich które, dzięki któremu mogliśmy te postaci później umiejscowić w, sam, w samym kontekście tej szerszej historii właśnie o powrocie tych naszych ukochanych, czy też, czy też postaci, które właśnie na, na kartach tej książki się pojawiają. Tu ja miałam takie wrażenie troszeczkę jak, jak w przypadku powieści Pitora Strouba, tej upiornej powieści, że w film zostały one takie wplecione na, na zasadzie takich etiut troszeczkę, prawda? Etiud, które troszeczkę nawet różnie stylistycznie wyglądają od całości filmu konstrukcyjnie, czy też pracy kamery, jak, jak, jakiegoś montażu też, tak? Więc y, to nie bardzo mi się gryzło z całością, natomiast no, spełniało zupełnie moim zdaniem inną rolę niż w samej książce, nie? Że to, że to jednak, wiesz, wiemy, dlaczego siostry, znaczy, dlaczego żona, żona właśnie Krita reaguje w taki, a nie inny sposób na pewne sytuacje. Y, wiemy, jakie są motywacje Juda, który tutaj który, który w y, książce, w filmie jest... Y, no, znaczy, ja, ja widziałem wiele recenzji tego filmu, i większość wskazuje pozytywny aspekt tej postaci. Natomiast dla mnie on jest mocno ambiwalentną postacią, bo on robi więcej, moim zdaniem, złego niż dobrego w tym, w, tym, w tym filmie, a w książce wprost przeciwnie. On jest jednak taką ostoją, że z tego co wiem, z tego co pamiętam, ostoją jakiegoś takiego spokoju, jakiegoś takiego kontaktu z rzeczywistością większe, większą niż, niż takim właśnie mm -hmm. katalizatorem. na no sam fakt, że on w ogóle sytuacji. prowadzi go na ten cmentarz. Nie? To jest dla mnie największy to... mankament tego filmu, najmniej uzasadniony Psychologicznie, Ale wiesz w, w, o, o w książce działała jakaś moc, o, o tym było czasami wspomniane, że ten kierowca ciężarówki, on też wcale normalnie nie przegraczał prędkości, tylko gdy, gdy przejechał granicę Ludlow, to jakby coś zmusiło go do naciśnięcia no, gazu. W książce I ta jest taka... ten motyw tego, tego demona, Wendigo, tak? czy, czy, czy czegoś, mm -hmm. typu? gdzieś manipuluje I Ta, ta tą moc, która sobie. działała i która się tym żywiła i z każdym kolejnym zakopanym ciałem ona jakby zwiększała swoją siłę, czyli czercz zakopany na cmentarzu mhm. sprawił, że ona już żyła na celownik Creedów i tak naprawdę kolejne śmierci to nie są dzieła przypadku, tylko pchnięcia tej siły trochę, którą obudził Jude. No to w filmie no tego, tego faktycznie tego nie, nie ma. Tego w no. filmie niestety nie ma. No. Wiecie co, dla mnie ta cała sytuacja, kiedy Creed mając świadomość, że ten jego pierwszy wrócił w takiej, a nie innej postaci i pozwala na to, żeby a właściwie wręcz nalega lega jeszcze prowadzi tam yy tego ojca, do tego cmentarzyska, żeby pochała tego kota, żeby ten kot wrócił mimo tej świadomości tego, że to wróci w formie zupełnie innej ten kot niż, niż, niż czytań, mając inną naturę niż miał wcześniej i pozwala na to, żeby ten kot był w towarzystwie małej dziewczynki jeszcze. Dla mnie to jest kompletny taki błąd tego mm. konstrukcyjny, błąd fabularny tego filmu, którego ja tutaj nie mogę do samego końca mm. mu wybaczyć i w jakimś stopniu Stwierdziłem, że no Jud, kiedy zostaje na koniec, to zostaje, to troszeczkę na to zapracował. I zresztą wiesz, robi to niby tak. po to, żeby mała dziewczynka miała swojego kotka, a potem nawet z ekranu mówi: To już nie jest jej kot, to jest twój kot, tak. tak. Luis. Bo jeszcze nie jest gotowa na śmierć, prawda? Nie jest, na, nie jest jeszcze gotowa na, na, na doświadczenie śmierci w swoim otoczeniu, prawda? i jakby na to nie patrzeć no wysyła w jej otoczenie demona, prawda, w postaci kota. No to jest troszeczkę, troszeczkę nie, konstrukcyjnie niekonsekwentne, jeżeli chodzi o to. Okej, okay. słuchajcie, ja, ja zanim to, to jest ciekawe rzeczy. Ja, ja być może nie zwróciłem uwagi na, na postępowanie w tym wypadku Juda Krandala. gdzieś tam zakochałem się pewnie w, w samej postaci jako takiej, bo w ogóle to są bardzo ciekawe rzeczy się dzieją po stronie realizacji tego filmu. Wspomniałeś, Rafale, o tych, yy, mhm. nazwijmy to, retrospekcjach, one są ta pierwsza z nich, która się pojawia kiedy Jude Crandall zaczyna opowiadać o tym wydarzeniu ze swojego dzieciństwa to pewnie zwróciliście uwagę, jest piękny zabieg formalny, taki który się nie zestarzeje ten film ma ponad 30 lat, a moim zdaniem to wychodzi super cały czas, nie ma tu żadnego efektu przejścia, tylko po prostu kamera się porusza i widzimy, że za oknem już jest wspomnienie, jego matka, która wiesza pranie, I to, jest, to jest uważam bardzo fajnie zrobione Znaczy, jeśli miałbym oceniać ten film w kategoriach właśnie jakiś nie wiem obciacherskich zabiegów realizatorskich, to na pewno tutaj wskazywałbym, że, że jest ich albo bardzo mało, albo w ogóle ich nie ma. To są naprawdę jest świetnie te filmy zrealizowany. Oczywiście w kategoriach kina gatunkowego to nie jest arcydzieło, to nie jest, wiecie, film wspomnianego przeze mnie Kubricka na przykład, ale jest to bardzo sprawnie mm -hmm. opowiedziany op op op op film. Wiecie co, ja miałem w ogóle takie wrażenie, pamiętając o tym, że to jest jednak film z lat 80. nie miałem tutaj poczucia, poczucia żadnej żenady właśnie pod tym kwestii estetyki. Zarówno y wszystko, co się dzieje po stronie, nie wiem, strojów, fryzur, tych samochodów, które tam się pojawiają, a nawet efektów specjalnych, których jest tu niewiele, a jeśli są, no to są ok. Ten film się po prostu bardzo dobrze ogląda. On się, on się prawie w ogóle nie zestarzał. Mamy taki, taką świadomość, oglądamy mm -hmm. takie filmy... Ale, ale mm -hmm. na to jest chyba mm -hmm. odpowiedź, wiesz? A tylko, że to ja znów będę gadał no pięć minut. <laughs> Bo King nie chciał tego filmu robić, też przekonało go tylko to, że Romero się nim zainteresował i on go niby za symboliczną kwotę pchnął Romero, ale że tam chyba z pięć lat trwało w ogóle te prace przed filmem, to Romero już nad czymś innym pracował. Zresztą nad, nad adaptacją Kinga. Bo to, nie, nie, to był Monkey Shine chyba. Małpi, film, tak. No, małpi interes, czy coś takiego. Natomiast King postawił jeden warunek. On podobno to sprzedał za symboliczne jakieś pieniądze. To znaczy, symboliczne to jest dolar czy 19 dolarów. Zwykle tak sprzedaje. Tu chyba pada liczba 10 tak. tysięcy. Ale postawił warunek, że to musi być kręcone w main. Bo Stan był w zapaści finansowej i, i chciał pomóc Lokalnym, wiesz, lokalnej społeczności, to jest żeby ten zaszczyt pieniędzy tam poszedł. I właśnie to jest skręcone w main, to jest skręcone w tych miejscach, tam jest masa lokalców e, zaangażowanych w to. Oni odpowiadają właśnie za, wiesz, za lokację, za, za wygląd tego wszystkiego. To, to są ludzie, sąsiedzi, mm -hmm. nie? I też masa aktorów, aktorów, tam, studzysów chyba, e, gra, grających, ale nawet tych, wiesz, grających tych, te role drugoplanowe, czyli jak macie retrospekcję, to powiedzmy matkę, czy młodą Rachel, czy, czy młodego Judah Krandala, to grają dzieciaki mm -hmm. stamtąd, nie? Także może dlatego te fryzury nie są, wiesz, jak w latach 50, tylko to faktycznie wygląda jak w, jak w zapadłym stanie main. No, w sensie normalnie nie? Nie, nie, nie, nie wali po oczach, może dlatego no a jeśli chodzi o charakteryzację i o efekty to z kolei tutaj robił to David Leroy Anderson który zresztą dwa Oscary zgarnął i to wygląda nieźle to wygląda nieźle. On jest aktualnie chyba jeszcze cały czas żonem, żonem, Jezus, Maria, mężem, Heather Langingkamp to się chyba tak czyta. Ona gra Nancy w pierwszym koszmarze i ona też na planie mhm. przesiadywała, bo zresztą bo taką sprzedała anegdotkę, że on się jej niby tam oświadczył podczas Fajne, zdjęć. Fajny pomysł, i W cmentarzu i, dla zwierząt. I, I zresztą dzieciak, który grał młodego Trida, później zagrał w Nowym Koszmarze Wes'a na córkę Nancy. No i, i, i wiesz, i, i te lalki, które on tutaj robi, bo tutaj mhm. jest masa rzeczy z lalkami wykorzystywana. Kurde, to jest super. Ja wam powiem, że czasami to faktycznie widać i bije po oczach, ale czasami nie. Czasami to jest naprawdę dobrze zrobione. To przebyć na, na, na chwilę, a, na sekundę. Dobra, a wiesz co, czy te efekty ci nie przeszkadzały, bo tutaj są bardzo mocne efekty gore i czy to ci nie psuło tej historii, albo zresztą czemu ja ci zadaję pytanie, jedź dalej i najwyżej do tego wrócisz. Wiesz co, ja przyznaję to zacznę od tego, że jestem ogromnym fanem George'a Romero i to, że Romero nie zrobił tego filmu to jest dla mnie jeden z największych porażek w ogóle takich apok apokryw, który się nie wydarzył nie? jakby szkoda mi bardzo bo wiem, że oni się kumplowali. Ja w ogóle, tam gdzie Romero, to ja. Ja uwielbiam jego filmy. to jest taka historia w ogóle Kingowych ekranizacji, mam wrażenie. Że King sprzedaje Romero, ale to trwa tak długo, że Romero nie może zrobić. To by mógł ci teraz chyba wymienić z pięć filmów takich. Tak, tak, tak, ja wiem o tym. To, co wyszło między nimi, na przykład Creepshow, no to jest super, ale wiele rzeczy się nie udało. Jeśli chodzi o efekty, powiem wam, że no właśnie... To nie jest ten okres jeszcze, kiedy by nastąpiła ogromna fascynacja efektami komputerowymi i kiedy one, te efekty komputerowe wyglądają tak jak w terminatorze dwójce, to jest fajnie, ale kiedy wyglądają tak jak w kosiarzu umysłów, no to dzisiaj, dzisiaj oczywiście... <śmiech> to boli, nie? że to są po prostu animacje trójwymiarowe, które przypominają trochę teledyski Dire Straits, tam kojarzycie na pewno ten teledysk z animacją 3D. Tutaj tego nie ma. Jest jakiś jeden efekt, którego ja do końca nie rozumiem, zaraz o nim powiem, ale te wszystkie efekty, które się pojawiają od charakteryzacji poprzez lalki, to wyglądają kapitalnie. Moja ulubiona scena, jeśli chodzi o efekty specjalne w kategoriach tych propsów, to jest scena, kiedy właśnie nasz sąsiad, czyli Judd Woła Luisa gdzieś tam rano, i pokazuje mu kota. I ten kot martwy leży, mm -hmm. i kiedy Luis go podnosi, on jest przyklejony, bo jest zamarznięty mm -hmm. do. Pod... Ja pierdzielę, jak to. Bardzo taka to jest scena rzeczywista, prawda? No bo to nie jest nic, co, co, co można by było umieścić w jakiejkolwiek kategorii horroru, a jednak jest jedna z najbardziej makabrycznych scen tego, tego, tego filmu. Tak, się. Tak? No, no słyszysz dźwięk odrywania kota, tak. nie? Tak. są <laughs> e, zabiegi, o... a jednak jak działają, tak? o tego jeśli chodzi o tego hmm. wspomnianego przeze mnie ucznia czy studenta no, wygląda to rewelacyjnie ten ten ten efekt gor no tak, on wygląda rewelacyjnie, ale czy to ci nie, nie psuło klimatu opowieści? Bo on się mm. pojawia jako mm. ten duch, wiesz, odstraszający. Tu zresztą w jednym dokumencie mówili, że to jest anioł. I on mm. ponoć na swój skrypt na, naklejał zdjęcia anioła, żeby się wczuć w rolę. Mm. A on tu, wiesz, wisi z rozczaskaną głową, mózgiem wypadającym, nie? E... Ja zauważyłem, że, nie wiem, to może moja wyobraźnia, ale trochę było tak jak w jednym z moich ukochanych filmów też, zupełnie innych, czyli amerykański Wilkołak w Londynie, że, że, że miałem wrażenie, że tam, bo tam też jest taki towarzysz naszego bohatera, który się rozkłada, ale jest w nim obecny, że, że, on, że to postępuje, że widzimy na początku go w tym szpitalu, gdzie ta, ten mózg, ta, ta krwawa miazga mm. jest no, żywą tkanką, potem miałem wrażenie, że on ulega jakimś y, takim... Prawda. nawet jest, wiesz, białko oko, oka oko, oko, oko, oko, zachodzi mgłą coraz większą, tak, tak, to widać, mm. I mnie się, mnie się to podoba. Podoba mi się, że on jest taki, bo tak go zapamiętał Louis, tylko w takim momencie go widział. Zresztą ten chłopak do niego mówi przecież, że on się pojawia dlatego, że on w ostatnim tym momencie, kiedy gasł gasła świadomość w nim, to on był dla niego dobry. To jest bardzo fajne. Podoba mi się ta postać, jak ona wygląda i to, co robi. Nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie ostatnie słowa tego chłopaka, kiedy yy, żona Louisa mówi przez tego chłopaka, bo go nie widzi, do, do, do, do kierowcy tira, że, ma, że, że wraca do domu, dziękuję za, za podwózkę i że ma nadzieję, że będzie dobrze, on mówi na końcu, nie będzie dobrze. To jest no. tak straszne, ta scena, kiedy on pomaga, pomaga, on, on ale kiedy... On tam mówi tak, i rozkłada ręce, tutaj. mówi, no, mm. I don't think so. Coś takiego, nie? To mm -hmm. jest straszne, więc... Nie, bardzo lubię. jak Tak jak powiedziałem, moim zdaniem, oczywiście to jest bardzo subiektywne, co mówię, te połączenia... I teraz wracam nie tylko do narracji, ale estetyczne tutaj siedzą w tym filmie. Zarówno to, co nazywamy tym twardym horrorem, spod znaku, nie wiem, gotyckiego horroru, że oczy kotu się świecą, a mamy chłopaka, który jest duchem i ma roztrzaskaną głowę, aż poprzez te elementy, które mnie strasznie bolą w tym filmie, czyli każde użycie ostrych narzędzi tutaj w tym filmie jest przerażające. Jest masakra! A tu mm -hmm. nawet wiesz, że te oczy kota, to, to nawet to nie jest komputerowe. Oni ustawiali mm -hmm. oświetlenie, żeby się odbijało w oczach, nie? I, i żeby, żeby to, to, to jest naturalne, nie? Znaczy naturalne to Jedyny efekt, bo to tam zapomnę, którego nie, nie rozumiem, to może mi pomożecie. To, to, to, ta głowa wyskakująca tak, pewnie. Dokładnie tak, mam. A. O to mi chodzi. O co chodzi? Ja nie wiem, kto, kto to jest w ogóle, przyznaję. No, ale to wygląda koszmarnie i w ogóle też nie wiem, co to jest. Wyskakując jakaś gigantyczna głowa... Um, jakiegoś właśnie ducha indiańskiego. Nie mam pojęcia, nie wiem, nie, nie, nie wiem, bo to jest po prostu twarz, także tu ciężko powiedzieć, co to jest i kto to jest. jest taka co i, ekspozycja Wendigo w tym, w, tym, w tym filmie. <laughs> no tak, a tak to chyba było interpretowane. Gdzieś tam no. czytałem kiedyś, że to chyba jest to właśnie, ale nie... Zgadzam się co do tego, że, że efekty specjalne, te praktyczne efekty tutaj naprawdę bardzo się zacnie zestarzały. Jacek tutaj mówię o, o wielu takich aspektach związanych z montażem, ekspozycją i, i konstrukcją. No Ja mam tak, taki jeden motyw, który mi się strasznie nie podoba w tym filmie. Jest straszną, straszną taką wręcz powiedziałbym tandetą tej wionie od tego, czyli moment, w którym... Yy, ginie gage i mamy takie przejście przez yy, fotki z aparatu Polaroida. Co ale jest, jest, jest coś, coś, co ja bym w serca jakim, nie masz człowieku. Ja w Jakiejś prezentacji zrobionej w, w Powerpointzie widział, a nie w filmie. Na dobrą to, moim zdaniem to, ale wiesz, fotki już migały podczas jego śmierci. To był fajny patent pokazania, że całe życie mm. dzieciaka tak. przylatuje przed oczami. No nie wiem, może się faktycznie podobać. Ja czu, tylko, że ja mam wypaczone, ja mam wypaczone spojrzenia na tę historię. Mm. I, I to zarówno mi się to miksuje film, i książka. I, i dla mnie to działało. Jak, jak, jak on odchodzi i mówi nie fer kurde, ile o, to, ja to i, moja to to mi tak to powiedziała, bo że coś jest nie, fair, nie On nie fair Tak, on się i tak i umiera, przewraca, no to tak jak prostu... dziecko, które by się wiesz, potknęło jakiś, jakiś bąbel, które by się potknęło o, o dywan, nie? Mm. Upada, nie? W tym ostatnim Aha. momencie. To też było mo mocne, to się, to się też zgadza z tym rzeczywiście. Mnie się te przebitki Rafale podobają, bo ja nie chcę tu wchodzić, wiecie, w, w, w, w tani taki nawet seksizm, mówiąc, że to kobieca wrażliwość się pojawiała reżyserki, ale na mnie to działa, bo ładny kontrast buduje. Kiedy widzimy tego hmm. chłopaka, y, dziecko, które wróciło i... No, ewidentnie coś jest nie tak. Widzimy, że ma inny kolor skóry, ma, ma, ma bliznę na, na, na czole i przez ułamek sekundy na kilku kadrach widzimy właśnie te cukierkowe, polaroidowe zdjęcia pastelowe, gdzie on jest uśmiechnięty gdzieś tam w czasie jakiegoś przyjęcia urodzinowego. No dla mnie to jest taki, taki moment, że tam na sekundę mi serce zamarło, nie? Że, że, że być może jest to w jakimś wymiarze kiczowate, ale w zestawieniu z tym, co się dzieje i, i po stronie tej dramaturgii, i po stronie tego, tego tej plastiki, tej, tej szaro, szarości, tego, tego po prostu gnicia, to, to, jejku, dla mnie to było też takie, że orany, mm. że, że, rzeczywiście, nie, że tak patrząc na to metaforycznie i, i bardziej głęb, głębiej, nie, ale szerzej no to, no to każdy z nas tak ma chyba, nie, że po prostu wiecie, no, fff, możemy sobie przekonać zdjęcia naszych bliskich, nie wiem, nawet, nawet naszych zwierzaków, które odeszły tak, no tak, tylko, że w tym, w tym momencie one, one pełni, to, to przejście pełni rolę flashbacków, tak, to jest taki tak. polaroid no nie wiem, no jakoś mi od strony technicznej to nie urzekło. Być może, yy, znaczy, ale ja nie mówię, że jestem kompletnie wyprany z emocji, jeżeli chodzi o tym, takich typowo ludzkich emocji, no nie bo znam, no nie jesteś. jesteś. są sceny, które ja. mo mocno mną wstrząsają, chociażby scena właśnie z ojcem i wykopanym właśnie z grobu Gage'em, który go właśnie na tym cmentarzu, to jest no, emocjonalny wręcz, mm, powiedziałbym, bardzo wodospad. Fascina. A w książce Zuszeń. mu jeszcze wcześniej ściera warstewkę chustwa, że to jest Pff. po prostu tak przerażające. Albo druga z takich scen, która jest sceną no, bardzo dynamiczną, a jednocześnie mną wstrząsnęła mocno i nie ma też nic praktycznie wspólnego z choralem, gdzie wchodzi w polemikę ze swoim teściem, teściem zaczynają się bić i, no nie, i przez jest moment strumna upada i nie. przez moment właśnie tam, no niewiele Trączka, widać tak. tam fragmenty, prawda, ciała dziecka, prawda, wystają z trumny, ale jednak jest ten taki glimp, który sprawia, że no też gdzieś tam się łezka wokół kręci, nie? Więc, więc jest kilka takich Aha. scen w tym filmie, które naprawdę docierają, że nie, nie są w, w żadnym aspekcie scenami y, horrorowymi, a jednak mocno wstrząsają, tak, widzę. Mhm. Ja cię może trochę rozumiem, wiesz co, bo to może jest i trochę toporne, ale ja to kupuję, bo po pierwsze twoje wspomnienia to też są obrazy, przynajmniej ja tak jak wspominam coś, wspominam kogoś, to raczej widzę obraz, a nie, a nie ruch i film ale też ja, ja, ja to zawsze widziałem tak, że pamiętam z, z, z moim bardzo dobrym przyjacielem fanem Kinga, z, z czasami o tym dyskutowaliśmy, on mówił, że to jest bez sensu że to dziecko jest takie małe, że to w książce działa, a w filmie nie, że w tym nowym filmie jest lepiej, bo zamienili na starsze i ta cała, wiesz jaka, nawet jakaś walka między nimi jest lepsza bo takie dziecko do to kopniesz, odepchniesz i nic ci nie zrobi to zawsze mówiłem, że to tak nie jest że, że kurde to jest ojciec, a to mhm. jest jego syn, mhm. że nawet jeśli on widzi że to jest potwór to on czuje, że to nie jest potwór. No ja jako ojciec nie byłbym w stanie kopnąć swojego dziecka, odepchnąć, żeby on się, nie wiem, odbił od ściany. Nawet jakbym widział, że to jest zombie, nie? I tutaj te, wydaje mi się, że te, te takie przebłyski, żeby pokazać, że on widzi tu prawdziwe dziecko, to jest właśnie chyba dla takiego widza, który tego nie łapia. A, a czy jest to dobrze zrobione, no to to już kwestia pewnie odbioru. No jak, jak widać, um, u mnie emocje wzięły górę i, i może na to Przymknąłem oko, u ciebie akurat w tym przypadku nie wzięły górę i może to ci trochę gryzło, no, no, no ciężko mi to ocenić. On miał w ogóle wtedy Michael Hugis chyba się nazywa, czyli nasz filmowy Gage. Miko, Miko to się czyta. Miko, Miko, sorry. Miko miał wtedy chyba trzy lata i ja miałbym pewne zastrzeżenia, pierwszy raz, Rafale, słuchaj, uważnie, mam zastrzeżenia dzisiaj do filmu, miałbym zastrzeżenia do Eli. Uważam, że ona momentami kiepsko gra. Jest taka scena na Kiepsko, to są dwie dziewczynki, wiesz, bo to są bliźniaczki i ciężko powiedzieć, która z nich kiepsko gra, ale kiepsko, no. Natomiast nie mam żadnych zastrzeżeń do właśnie filmowego Gage'a, i jest wiele scen z nim, które są fantastyczne, i też bardzo dobrze działa. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale pewnie tak. Ten jego głos ofu, to znaczy, kiedy go nie widzimy na ekranie, to często się pojawia on jak, jako, jako chłopiec, który albo się śmieje, albo który właśnie zaczepia, albo coś mówi. I nawet to, kiedy go nie widać na ekranie, to jest samograj, moim zdaniem, jeśli chodzi o pociąganie za te struny naszej wrażliwości, bo ten specyficzny głos dziecka trzyletniego, no działa na nas tak, jak nie wiem, ciepłe mleko, jak wspomnienie lata, jak nie wiem, jakaś, jakieś uniesienia, naszych namiętności przeżywane po raz pierwszy w, w okresie nastolatstwa. Na mnie tak działa. Sam głos tego dziecka, kiedy, kiedy on właśnie tak jak mówiłeś Mando z tytułem, kiedy on plącze te słowa angielskie, kiedy, kiedy sepleni po prostu, bo jest małym dzieckiem. Więc nawet sam głos na mnie robi wrażenie. I wszystko tak naprawdę, co się dzieje po stronie gry tego chłopca. Od... Ja, ja sobie wyobrażam, że ogromną pracę wykonano tutaj, jeśli chodzi o tą przemianę, bo ty, tych ujęć jest niewiele z nim, kiedy on jest przemienionym y, y, geigem, ale kilka scen kiedy on marszczy czoło, kiedy on pamiętacie scenę teraz przerwę sorry, kiedy mu wbija ojciec strzykawkę w Ja nie wiem jak oni to zrobili. To nie wiem, piernicze. No, ja ci powiem, że ja, od, no. ja ten film widziałem pierwszy raz w latach 90. No. i wielokrotnie się zastanawiam do teraz, jak oni niektóre rzeczy zrobili. Wczoraj no. oglądałem taki dokument, pierwszy raz go oglądałem, bardzo trudny tytuł, a ja z angielskiego noga. Unhearted and Untold, The Patch of Pet cemetery The Patch to Pet cemetery z 2017 roku. 100-minutowy dokument właśnie o tym filmie i tam było dużo poświęcone temu. I, I kurczę, już sam fakt, że w ogóle zatrudnili tego dzieciaka, Miko, ja ci i powiem, że Paramount miał obiekcję, mm -hmm. bo oni chcieli bliźniaków. Bo będzie szybciej, Łatwiej bo jest. jeden będzie zastępował drugiego. I, a tutaj jeden dzieciak, że to wszystko spowolni, kasa i tak dalej. Nie? A tam się uparli, że nie, że fajny dzieciak. No i, i faktycznie no, mieli rację. Nie? E, natomiast te sceny z nim, kurczę, tam ponoć, wiesz, i rodzina była na planie, i psychologowie, mm -hmm. i tak dalej, ale, ale i tak powiedzieli, że raz zaczął wariować, nie? Jak mm -hmm. w momencie jak mm -hmm. gryzł szyję Juda i on tam, wiesz, to, to jest druga scena, mnie, no to, nie, to wszystko... nie wiem, jak oni to zrobili, druga scena, ja się, jak, ja, ja, jak to było ja, zrobione. Wiesz, i ja to zawsze mam wyobraźni, że, że tam jest naprawdę inaczej na planie, że jest yy, pełno przyjaznych ludzi, on jest z nimi już zaznajomiony, zaprzyjaźniony, że to my widzimy na ekranie coś strasznego, a że tam no, jest inaczej, jest, ale ponoć zaczął, zaczął fiksować To jest w którym Aha. rolę odgrywa dziecko, które jest autentycznym aktorem, nie CGI produktem, ani lalką, ani też no. karłem przebranym no. nie, nie przeszło. dziecka. Nie, jestem tego nie wiem jak to zrobili. Tam, tam jest kilka razy lalka, wiesz, jak, jak ja na przykład skacze no, z poddasza. Nie. Części jak skacze z poddasza to jest częściowo lalka. A i tak ja jestem w sumie pod wrażeniem zmontowania tego, bo ja pamiętam, że ta scena mi nie pasowała. Ta walka z synem, y gdzie on, wiesz, z tym skalpelem na ojca. Bo to, y dzieciak nie ma podłoża, on się tak naprawdę trzyma ojca, to zawsze wygląda źle. Jak czaki walczy, to też wygląda źle, chociaż tam może być kretyńsko. Y ale tutaj był tak na tyle szybki montaż, że, że, że w sumie nie jest aż tak źle, że to jest nieźle zrobione. A scena wbicia strzykawki, ja nie mam pojęcia. Nie? A scena... Y Wypadku, to widziałem w tym dokumencie mniej więcej, jak to było robione, ale nadal tam były lustra ustawione, ten samochód jechał, ta, ta ciężarówka jechała wolniej, mhm. a to wygląda na ekranie, że ona zasuwa. To jak, bo przecież jest scena, jak on stoi na ulicy. Mhm. I, I widzimy w tle nadjeżdżający samochód. Niektóre nadjeżdża, zasuwa i po prostu w, w ostatniej chwili cięcie. Nie? No to, to, to jest na zasadzie luster. Stoi lustro, które odbija samochód, on stoi poza drogą i tak naprawdę to tak wygląda, jakby stał na drodze jakoś, nie? ale i tak zrobione fantastycznie. Także tutaj jest masa rzeczy z tymi lalkami zrobiona fantastycznie. Jude, moment przecięcia jego twarzy to może trochę mm. widać, ale, ale i tak nie, i tak jest super. Ale na przykład potem jak randall, jak, jak Luis, o Jezu, to mi w ogóle nie wspominaj. Jak Luis podnosi koc i Judd leży z tą wygryzioną dolną wargą, no to to też jest lalka, wygląda fantastycznie. A ścięgno, to ja ci powiem, to jest od zawsze. My kiedyś w Radiu SK lata temu zrobiliśmy taki cykl Halloweenowy, przez dwa lata naj, najgorsze, najstraszniejsze sceny w filmach Kinga i w książkach dla nas mm, i to jest od, to, to jest, nie zmieniło się, ja myślałem, że może coś się zmieni, no jestem już starszy o te 10 lat prawie, widziałem trochę więcej, a ja wczoraj oglądałem jeszcze raz ten film wieczorem i, i nadal nie, wykrzywiłem się jakbym, nie wiem, jakbym cytrynę zeżarł, oczy przynknąłem, rękoma przysłoniłem, a przez palce oglądam takie sceny sceny cięcia ostrym narzędziem to jest dla mnie e, jedna z z najgorszych rzeczy, zaraz, a nawet przed wyrywaniem paznokci w filmach. E, a tutaj, jak on tnie mu to ścięgno nad kostką, to jest przecież, o Jezu. chyba, dokładnie chyba nie. Samo. nie no. Wczoraj to widziałem i, i też myślałem sobie, że jestem przygotowany i nie, zupełnie nie jestem w stanie, mam dokładnie, też przesuwałem głowę na boki, wychrywałem <śmiech> sobie <śmiech> twarz ręką i, i, i Działa to na, naprawdę na poziomie naj, najczystszego atawizmu. Nie? Po prostu nie jestem w stanie tej sceny oglądać ze spokojem. A, a swoją drogą też jeśli chodzi o robotę tą właśnie czysto taką filmową, taką rzemieślniczą yy, i to w kategoriach naprawdę świetnej roboty montażowej, to jest ta scena wypadku właśnie z młodym yy, synkiem i, i ciężarówką. Od samego początku ona jest niesamowicie zbudowana, to znaczy odpuszczanie latawca Aż po mm -hmm. to, co się dzieje na końcu, kiedy widzimy, nie wiem, wywróconą się na rówkę, bo widzieliśmy, że jednak ten kierowca próbował jakoś tam wykręcić kierownicę i też uległ wypadkowi. Cała ta sekwencja jest majsterstykiem. Wydaje mi się, że zupełnie spokojnie można by ją wyjąć z tego filmu i ją analizować obok największych arcydzieł filmowych. I teraz mówię całkiem poważnie, że jeśli chodzi o tą formę filmową, o właśnie o to, co powiedziałeś, Mando, jak oni to zrobili, to w sensie kwestia montażu. To i że to nie jest żaden komputer, to nie jest żaden green box, to to jest naprawdę scena, która nie tylko robi wrażenie pod względem emocji, ale również można ją spokojnie poddawać tym torturom interpretacyjnym w kategoriach rzemieślniczej roboty filmowej, bo ona tak bardzo wykracza poza to wszystko, co się dzieje tutaj w tym filmie, że naprawdę można spokojnie mówić o tym, nie wiem, i stawiając ją obok jakichś fragmentów filmów Martina Scorsese czy, czy nawet samego Kubricka. To jest naprawdę świetna, świetna rzecz. Genialnie jest to zrealizowane. Zrealizowane jest to genialnie. W ogóle konstrukcyjnie jest ta scena fajna, bo mamy tą prawda, która nagle kontrastuje z tym wydarzeniem makabrycznym. Natomiast no, ja znowu tutaj taki troszeczkę adwokat diabła powiem, że no z tego dziecka by nic nie zostało. Patrząc na tę sekwencję, która została właśnie znaczy mm -hmm. ten, ten cały ciąg wypadków, który tutaj miał na prawda? Ja <laughs> więc więc widząc że głowa nie przeszła, A ten tu sobie ja myśli o papce, wiecznie. jaka zostanie z No, że potem z strumny nie wyciągnąłby tego, ten z Żaden, to nie żaden papkę. specjalista praw do rekonstrukcji zamiast. by tam nic nie zdziałał na dobrą sprawę, tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba że ten kierowca w ostatniej chwili jakoś tak wykręcił i no dobra, nie wnikajmy no, w to tak na dobrą Ale nie, no masz rację, masz rację, tak by było. Nawet jakby wykręcił to samo uderzenie, e, no... że no, to jest no, ciałko no, by... dziecka, jakby nie patrzeć, więc to... A może właśnie dlatego, Dobry... do że jest ciałko dziecka, wie, że się po prostu sprężyście gdzieś tam odbiło i nie wiem, złamany był kręgosłup, nie wiem, no. No nie, chyba nie. Ale straszny, ale ma Halloween. Słuchajcie, żeby trochę rozruszać sytuację, to ja wam powiem mm. fajną anegdotę, bo oglądałem wczoraj ten film, moja żona nie jest fanką ani horroru, ani Kinga, żyjemy, jesteśmy szczęśliwi, kochamy się bardzo, natomiast ona wczoraj wyszła właśnie z... na szczęście zaraz po tym wypadku, ale była sceną na cmentarzu. No i pojawił się wiadomo, Stephen King w, w tym filmie. No więc ja do mojej żony mówię, ja mówię tak. Słuchaj, Ala, wiesz, kto to jest? Ona tak patrzy i mówi, nie wiem, jakiś Polak? A ja mówię, nie, to jest Stephen King. Jej się wydała ta twarz, jakaś taka, taka Szkoda, dziwna. Szkoda to jest, na chyba, jakiś, nie. Jakiś polski aktor. Serio, myślałeś, że to jest jakiś nasz ziomek z polski, który wyjechał i grał. Zważywszy na to, co osiągnął, to, to, to dobrze, że, że szkoda, że nie Polak, ale gdybym wyrósł na gruncie polskim, to nie wiadomo, czy byłby Stephenem Kingiem takim, jakiego znamy, nie? Więc, ale byłby Remigiuszem tak, Mrozem dzisiaj. Może tak. Fajnie wygląda. To jest, to jest oczywiście taki, taki mały bonus dla fanów, inside joke, mm. że tutaj King, którego dobrze znamy, że jest antyklerykałem, tu Mando słucham uważnie również Radio SK, nawet chyba ostatnio zwrócił się na to uwagę, że King jeśli buduje tak, bohaterów... Przy desperacji. No to, tak, tak, przy desperacji. dokładnie, że jeśli King buduje bohaterów religijnych, to zazwyczaj są fanatykami i tutaj oczywiście jest to ironiczne Stephen King gra... No, księdza, jak ja dobrze to rozumiem, który y, cytuje jakieś bardzo nabożne, takie ekumeniczne fragmenty i pojawia się przez chwilę, no i gra postać, którą najczęściej w swoich książkach y, stwarza na podobieństwo demoniczne, prawda? Chociażby ksiądz mhm. z miasteczka Salem, to jest zabawne. Mhm. Tak. Ale tutaj raczej chodziło o to, że wiesz, że e, co się dzieje z nami po śmierci, nie? Ta rozmowa Luisa z córką, e, taka, e, bo, bo, bo jego żona raczej chyba była wierząca i z wierzącej rodziny mhm. pochodziła, a tutaj, że jedni wierzą w to, drudzy wierzą w tamto, nie? Ta, ta, ta rozmowa o, o śmierci i o tym, co się z nami dzieje. Czy Tu mnie uderzył, okay. to taki typowo filmowy, a bardzo też nienaturalny, jeżeli chodzi o prawdziwe sytuacje z gdzie matka podsłuchuje, co powie tata. Nie wiem, ja, ja jakoś tak mam wrażenie, że to jest takie naturalne. Bardzo często taki motyw się pojawia, że pewna osoba podsłuchuje rozmowę innych, gdzie doskonale mogłaby się w tę rozmowę włączyć i też odnieść, byłby ten skutek bardziej naturalny tej, tej, tej sceny. No ale to, to już mniejsza z tym Znaczy, to, wiesz, taki... to jest kwestia realizacji, bo rzeczywiście tak mm. to wygląda w, tym, w tej scenie, jakby to była moda na sukces. To się z tobą zgadza, nie? To właśnie miałem się tak. Mm -hmm. realizatorsko tak, ale moim zdaniem, jeśli chodzi o konstrukcję bohaterki, to jest nieźle, bo, bo zwróćcie uwagę, że ona jest traumatyzowana. Nie? To, co powiedziałeś, mam to, że ona jest religijna, ale równocześnie jest nieźle zwichnięta. Nie? Jest przepiękna, moim zdaniem, scena w tym filmie, ona jest oryginalna z książki, kiedy mąż Luis mówi do niej, kiedy ona mu zdradza tą swoją historię z dzieciństwa po raz pierwszy o tej siostrze, chorej siostrze, którą musiała się opiekować. I on do niej mówi w tym momencie, że to jest, że to jest straszne, że rodzice zostawili ją ośmioletnią, chyba, mm. ten 8 lat miała, z tą chorą z siostrą, i ona miała o nią zadbać. I że to jest zupełnie, no nie wiem, nieetyczne, niemoralne i, i, i o takie zupełnie nie, nie okej, okay, jeśli chodzi o rodziców i ona w momencie nawet mówi, on, on mówi, że jej da jakiś środek uspokajający, ona mówi, że nie chce, ona mówi, że dzisiaj dzisiaj powinnaś wziąć ja tego nie odbieram jako jak rodzaj wpływ, próby wpływania na nas, nastrój żony, a raczej, raczej taką empatię tego męża. Mi się ta scena podoba I ona się ładnie buduje z tym, co powiedziałaś wcześniej w kategoriach znaczeniowych, ale nie realizacyjnych, realizacyjnych, bo rzeczywiście to przytulanie się do ściany i podsłuchiwanie wygląda trochę jak, jak, jak tani zabieg właśnie z klanu albo z mody na sukces. Tu się zgadzam, to fakt. Tak samo też scena właśnie, wszystkie sekwencje związane właśnie z Zelną, siostrą. Donc... I tutaj, właśnie z tym aktorem, który wciela się w siostrę, w ogóle to też jest mm. dla mnie jakiś troszeczkę dziwny zabieg. On, to jest wszystko Wiecie, w, słu jak? w służbie horroru, to wszystko jest niestety. To fajnie Natomiast to, to jest... psychologicznie jest to troszeczkę słabe, bo, bo tam pamiętacie, to, to była nastolatka, tak? Ta, ta, ta jej siostra to była chyba. No, ale to jest to, o co pytałem, czy wam to przeszkadza, że, że jest no, taki, no, taki trochę, trochę podkręcony ten horror. No wizualny. jest troszeczkę, żeby bo tutaj to. Tutaj było... też ona mogła wyglądać inaczej, nie? a mm. zrobili takie od. E, takie dla wiarygodności psychologicznej i... postaci jest to. W moim zdaniem pewnego rodzaju krzywda, jeżeli chodzi o ten film. Natomiast jeżeli chodzi o tą właśnie służbę sceny i służbę, służbę, tej, sekwe, służbę tej sekwencji w kategoriach horroru, to ona jest mhm. jak, jak najbardziej spełnia swoją rolę, bo to jest straszna scena wręcz jakby żywcem wyciągnięta z egzorcysty. To Więc prawda. Troszkę, troszkę mi ta służalczość w stosunku do konwencji horroru tutaj przeszkadzała w tych właśnie wszystkich praktycznie scenach retrospekcyjnych. Ale wiesz co? No w ogóle mężczyzna gra, nie wiem, czy tak, to jest podkreślane tak. wszędzie, Andrew ale... Chobaczek się nazywa, chyba jakiś yy, yy, yy, aktor z Europy. Tak. Mm. Ale, ale wiecie co, ja, ja tak sobie myślę, że ja bym to mógł usprawiedliwić, bo to jest yy, ta opowieść o, o tej siostrze chorej, to jest opowieść, yy, przede wszystkim to jest opowieść, i tak jak Mando powiedziałaś, my pamiętamy trochę rzeczywistość, tak jak chcemy ją zapamiętać, a to jest jeszcze opowieść oczami ośmiolatki, która była no, mocno straumatyzowana. Więc no, te wszystkie no, takie zabawy z obiektywem, kiedy ona podchodzi, z jest takie, tak zwany anamorfoza użyta, czyli takie rybie oko, kiedy ona podchodzi do kamery mhm. i się tak wykrzywia ta, ta aktorka, ten aktor raczej, one wydają mi się takie właśnie na, na poziomie jakiejś hiperboli, tak jak karykatury mhm. trochę, nie? że takie trochę to jest wykrzywione. Ja bym to odbierał jako rodzaj takiego subiektywnego widzenia. A jak o tym idziemy i powiedziałaś, Rafale przed chwilą, że tutaj jest dużo takich elementów właśnie wykrzywionych, czy nawet tym Manda to właśnie końcówka jest taka, kiedy pamiętacie, Louis wchodzi do domu. Nie Louis. Tak, Louis, Louis wchodzi do domu y, Judas. Do do, tak, wchodzi do, do domu Judas Juda i tam... To jest celowo do, tak zrobione. Ten dom gnieca. Tak to wyglądało. Nie? No, że te, te okna poprzekrzywiane tak. to tak wyglądało w książce, i to też było celowo przeniesione, żeby to tak wyglądało. Ale jeszcze, poczekaj, jeszcze zanim to, to ja, jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza, e, ta, to podsłuchiwanie to chyba jest też e, za bardzo okrojone z książki, bo w książce ten wątek kłótni między rodzicami był bardziej napompowany. Oni się o to kłócili, kto ma co powiedzieć, on jako lekarz, ona jako wierząca, czy zaznajomić dziecko ze śmiercią, czy nie, i tak mhm. dalej, i tak dalej. Więc ona, ona po prostu stała i słuchała, i w razie czego by pewnie wkroczyła. A do, do, w tę rozmowę po prostu czekała, co się wydarzy. Oni się tam sprzeczali o to ostro, ale godzili też się na ostro. Ehm, w filmie tego nie ma. No, natomiast e, natomiast e, to, co mówisz, ten dom, on fajnie wygląda. W ogóle z tym domem e, to ciekawą anegdotkę bym miał, ale to za chwilę. Dobra, to pamiętaj o tym, bo ja chciałem a propos tego powiedzieć o rzeczy... Przepraszam was, że teraz wyjdę trochę poza nasz film, ale bardzo mi się podobał ym... Ta rozmowa w, tym, w tej nowej wersji. Widzieli się nową wersję, tą cmentarz dla zwierząt z 2000 tak. tam, w roku. I, I tam tak taka... się podobała. I ta rozmowa, ale ta rozmowa jest niesamowita tam, bo Właśnie ja ją pamiętam, kiedy oni, małżeństwo ze sobą rozmawia, inaczej, kiedy on tłumaczy tej córce i mówi o metabolizmie. No, że zwierzęta mają metabolizm nieco inny, że szybciej się starzeją, że są krócej z nami, a ludzie trochę mają zwolniony zegar. Mnie się bardzo to podobało. Ja pamiętam, że to było bardzo elegancko sprzedane w tej, w tej nowszej wersji ta rozmowa, bo ona pokazuje tutaj bohatera, który jest lekarzem naukowcem i jakoś tam się zimną logiką taką kieruje, a równocześnie bardzo ładnie tu jest to opowiedziane w tym fragmencie, który teraz cytuję z tej nowej części mówiący właśnie o tej śmierci, ale w kategoriach powiedzmy nieokłamywania dziecka, no bo to nie jest kłamstwo, ale mówienia takich takich rzeczy, które my znamy, gdzieś tam poznaliśmy z, albo po prostu jesteśmy tego świadomi, a to jest to powiedziane w ten sposób, że no po prostu kotki żyją trochę krócej, no bo po prostu tak ich zegar jest nastawiony, ludzie żyją trochę wolniej, bo mają nieco inny zegar. Uważam, że to było bardzo ładne i, i, i w, w tym wypadku wolę tą scenę w, w tej, tej nowej wersji, chociaż oczywiście, jak już też mogę powiedzieć, to uważam, że, że ta najnowsza wersja jest o wiele słabsza od, od tej z 1989 roku. Okej. Okay. No dobra, to co? Słuchajcie, bo my tak skaczemy, ja nie wiem, czy jest sens opowiadania tutaj, streszczania całego filmu, Mniej więcej powiedzieliśmy te najmocniejsze sceny. Chcecie coś powiedzieć o samym cmentarzu w kategoriach? Nie wiem. A, ja wiem, co chcę powiedzieć jeszcze. Może, może, bo sobie przypomniałem. Jest wiele ważnych sekwencji w tym filmie, które rozgrywają się w dzień. Wspomnieliście o tym, kiedy nasz bohater Louis wykopuje ciało swojego syna na cmentarzu i to jest dzień. Oczywiście sytuacja z siężur To, to akurat oczywiście. było w nocy. To tak, było w nocy. Tam nawet policja podjechała i reflektorem I reflektorem świeciło, no. Kiedy on trzyma dziecko tak, przytulając je do siebie, to było w nocy. Mm -hmm. No to, to tak. wygląda dla mnie jak w dzień. Scena w, s, s, sam, tak jest nakręcone, pewnie było kręcone w dzień. Ale, s ale zgadzam się, że dużo jest w dzień, tak? Mm -hmm. Scena, A, scena z samochodem, ale Dobra, scena z samochodem, czyli wypadkiem jest w dzień i co ciekawe, ale to może mnie teraz zatrzymacie. Wydaje mi się, że również kiedy pierwszy raz Luis jest brany przez y, y, y, sąsiada do, y, na cmentarz, to też oni idą w dzień. Mm, tak. Dopiero kiedy tak, zesnęł się takie... w nocy. Ale... Nie, to jest chyba takie pochmurne, dzień, jesienne, chyba. bardzo szarobure. Szare wręcz można powiedzieć y, popołudnie. No. To, to... Ale potem już jest noc, kiedy wracają. Tak, nie? tak po powrocie jest noc. Ale to jest fajne, uważam, że Na to jest pewno, bo ważne. cmentarz Mikmaków jest takie ujęcie z góry i z lotu ptaka jest na pewno to ujęcie w dzień, dzień. robione. Mhm. Mhm. No, to jest jo, bardzo wczesny poranek to jest i tam fajne. ziemia albo zmarznięta, albo on uderza ten coś, coś takiego, no, no. Mhm. że jo, jest to, to światło jest takie i nie, nie, nie do końca y, mocne. Przerywamy mu jak szymasowi. Okay. No, mów, mów Nie, nie. Ja już trzeci raz, to czy czwarty, mówię, że uważam, że to jest bardzo odważne, że horror, który, który ma być horrorem, który zawsze rozgrywa się w nocy, to jest, jest kilka sekwencji. Ok, jedno przestrzeliłem, ale dorzucę w zamian inną, czyli tą scenę z uczniem. Co, co jest zrozumiałe, ona dzieje się w dzień, ale wiecie, nie ma tutaj takiego efektu taniego, że nie wiem, żarówki się przypalają albo, że on operuje, próbuje tam go opatrzeć gdzieś w piwnicy. To wszystko się dzieje, on zasłania, co prawda, tam pielęgniarka zasłania takie kotary, ale to wszystko dzieje się w świetle dnia. Ja uważam, że to jest bardzo oryginalne, że te ważne sekwencje w tym filmie, może nie najważniejsze, ale jednak ważne, no śmierć y, chłopczyka jest, jest bardzo ważna, y, Gage'a. I rozgrywa się to w świetle dnia i tym bardziej wydaje mi się to takie, no nie wiem, czy straszniejsze, ale, ale w jakichś kategoriach... Y, wiecie o co chodzi, że, że, że ja uważam, że King jest świetny, że, że potrafi również to robić, że my idąc na zakupy do sklepu, albo nie wiem do galerii handlowej w ciągu dnia mamy jakieś swoje plany i to wszystko może być zniszczone, w świetle dnia, bez mgły, bez zamku, wiecie, bez duchów on to często robi, mando przypomnisz mi w jakiej książce Kinga jest moment, kiedy bohaterka lub bohater traci przytomność na parkingu i jest tak gorąco, że się twarz jej przykleja do kości coś jak koszulka na głównego bohatera. Nie, nie, to nie, są nie, to wokół było. Żona, żona głównego bohatera zmarła na, na, na przystanku właśnie, tak. ale no to, to wiesz no, to, to, to o Kingu się ogólnie mówi, nie wyciągnął horror z zamczyska, przeniósł to mm -hmm. ja, ja, nawet nie tylko Kinga, ja, ja też zawsze lubię te, podkreślać takie rzeczy że nie wykorzystano typowych patentów, nie, nie, nie, nie korzystano z ułatwiaczy, a odniesiono tak. sukces daną sceną, ale tu bym mógł jeszcze odbić piłeczkę, bo, bo jednak zgadzam się, wszystko to co mówisz się zgadzam, ale oprócz tego też jest takich kilka zabiegów, wiesz, z takimi jumpscare'ami jak tam nam e, Church wyskakuje, nagle hmm. kotek w piwnicy, nie? albo pierwsze pojawienie się Wiktora Paskoła w e, koszmarze hmm. Luisa, to jest w nocy, jest mgła, mm -hmm, to tam mm -hmm. naprawdę brakuje jeszcze łańcuchów podzwaniających, i, e, bo, bo to, ta, ta scena tak jest skonstruowana, nie? także zgadzam się z tym co mówisz, tak, ale oprócz to jest, to tego to też troszkę jest troszkę taka jest taki tą pewność horrorowa. Albo duch ale wiecie co, tutaj dochodzimy jak już na koniec, jeśli chodzi przynajmniej o moje jakby poukładanie sobie to, o czym chciałem powiedzieć. Chociaż było emocjonalnie i nawet nie zdążyliśmy stresić całego filmu, ale to dobrze, no bo jak się spotykają fanatycy, to tak bywa, że po prostu przeskakujemy z, z własnych odczuć, bo, bo się nakręcamy nawzajem. Ja to, ja to bardzo lubię, mam nadzieję, że przynajmniej trochę słuchaczy również to yy, uraczy z, z swoją oryginalnością na zasadzie, że sobie tutaj improwizujemy. I ja uważam, że ten film też się stał w jakiś sposób, yy, no, ofiarą tego typowego hollywoodzkiego systemu produkcji. Ich pewnie wiecie, do czego zmierzam, do samej końcówki, mm. która jest w, moim, w mojej ocenie słaba, dlatego że to jest dokrętka nie? zrobiona przez Paramount Pictures. bardzo się różnimy, Jacku, w ogóle nie wierzę, czy my ten sam podcast jeszcze nagrywamy. Bo mam dojeść. A ja tego. też tak nie uważam, bo, bo ja uważam, że właśnie w, Hollywood, w hollywoodzkiej produkcji ta ta końcówka odpadłaby na pokazach testowych, bo tutaj zachowano ten, ten brak happy endu. Ten, ten fakt, że jest to powiedzmy, e, jest to wizualnie wiesz, po, po, po, podkręcone, bo ja, ja mhm, dzisiaj mm. kończyłem ten dokument i tam mówili, jakie miały być trzy zakończenia brane pod uwagę. Wszystkie trzy negatywne. Jedno takie jak w książce, że po prostu mhm. ręka mm, Rachel dotyka ramienia e, Luisa czekającego na nim, zaciemnienie, krzyk Luisa Koniec. Drugie, jeszcze bardziej chyba napompowane, że Rachel e, dzwoni Eli, córeczka, i Rachel odbiera telefon i z nią rozmawia. Taka zombie Rachel. I, i córeczka ją pyta, czy teraz będzie wszystko w porządku. A ona mówi, tak, teraz będzie wszystko w porządku. Będziemy rodziną. Po czym odwraca się, uśmiecha upiornie i jej twarz zaczyna się rozpadać. To była, to chyba by, byłoby chyba najgorsze zakończenie. No to jest trochę A to, jak widzimy jak okładkę jakiegoś komiksu, nie? Takiego... ECA no, komiks. no, jak script show bardziej, jak z skrypty. A to, co widzimy tutaj, no, jest wizualnie podpompowany, jak cały ten film, czyli to, co kilka razy podkreślałem, że te efekty go, chociaż świetnie, Rachel wygląda super, naprawdę, jak on ją całuje, a jej z tego oka mm. wypływa coś, to, Jezu. E, no i ona łapie za nóż, no, i, no mm. i dobra, ja rozumiem, że to jest podkręcone, ale kurczę, dla mnie to i tak było zaskoczenie, że takie zakończenie negatywne e, zostało tu zachowane. E, no, potem zaraz wali Walom Ramonsi z e, ekranu. W <śmiech> górę, <śmiech> To na ja właśnie. Też <śmiech> zwróciłem na to uwagę. No, 80 w pełnej krasie, nie? kończy się horror, nieważne od klimatu horroru, ale musi być. No ale to Stephen King chciał, nie? On bardzo Ramonsów. No. Że... Pewnie tak. Ale ja, ja mówię o Pewnie tym, że tak, ja, ja jest... bym zachował zaraz Rafał, ci tylko ja chciałem powiedzieć, że mi się końcówka jak najbardziej podoba, że ona nie jest happy endem, no bo cholera ciężko by było cokolwiek tutaj jeszcze ugrać z tej opowieści, co mogłoby tutaj wyprostować w tą był historię. Happy end. No tak, tak właśnie, dlatego jest tak dobry ta, ta, ta, ta druga część, nie? Ale, ale wydaje mi się, że, że, że m, o, o ile jestem w stanie przyjąć tego, ucznia, który ma właśnie przez pół filmu mózg na wierzchu, to wydaje mi się, że troszeczkę tutaj... Ja, ja to jest oczywiście bardzo subiektywne. Nie by wystarczyły te ślady gdzieś na podłodze z błota i być może to, co powiedziałeś, Mando, a propos pierwowzoru, że ona y, dotyka jego ręki, jest ta ręka obłocona i na ciemnościach mógłby być jego krzyk. Mam wrażenie, że ta końcówka jest bardzo w stylu kina klasy B, takich właśnie slasherów typu Piątek 13 albo jakichś takich filmów, że wychodzi jeszcze diabeł z piwnicy i chwyta naszego główna bohatera, ten nóż na zwolnionym no, tempie. Ja, ja w ogóle nie mam takiego wrażenia. W, w, wydaje mi się, że ona, że, że, że ten finał w ogóle się wpisuje. Kończymy nagrywane wspólnie. Naprawdę, Mando będę z tobą nagrywał w roku Konsekwentnie w ten film. Wiesz, on to nie jest coś, co się pojawiło nagle na samym końcu, ponieważ przecież mamy całą sekwencję, kiedy właśnie Luis idzie tą swoją żonę prawda, pochować tam. My wiemy, że ona wróci. To nie jest coś, co wyskakuje na samym końcu, jak taki właśnie diabełek z pudełka zapowiadający kontynuację. Więc tutaj wydaje mi się, że on to jest ten film, jeżeli chodzi o, o, o tę kwestię właśnie tej, tej głównej osi fabuły i od, od początku prologu, poprzez całą fabułę do finału tego właśnie, to, to on jest dość konsekwentnie i dość przemyślanie poprowadzony. Hmm. Ale moim zdaniem warto było czekać te parę lat, żeby usłyszeć, że a. Jacek się wzruszył na scenach z Polaroidu. B. Rafał lubi sceny Gor. To jest naprawdę jakaś jazda, zawsze było odwrotnie. <grym> Lubię te sceny w ogóle ona wygląda upiornie w tej scenie i w ogóle kwestia prawda, tego, że, że oni się całują, to już pokazuje, jak bardzo, jak daleko przekroczył Luz granicę poczytalności tej, tej, tej. No, a to w ogóle jest my. fajne. W książce to jest tam tak już dobitnie powiedziane, że on już, on już zwariował. On zresztą osiwiał całkowicie, ma białe włosy, także fizycznie nawet się zmienił, ale ta scena... Tak, jak postacie nie i... często siwieją, jak, jak, jak No, też jest, no, w to też znaczy, przecież chyba. Henry Bauer osiwiał całkowicie, ale ta scena, my. jak on ją niesie i wtedy jeszcze raz pojawia się Wiktor Pasko. to są w sumie jego ostatnie słowa, skierowane, tak. ostatnie słowa w filmie, a nie ostatnie słowa do Rachel i tam mu mówi, że nie, nie idź tam, Luis, nie idź. A on mówi, poprzednio zbyt długo czekałem, tak. teraz na pewno się uda. I tak, no do, do, dobra, może faktycznie teraz czekał krócej i się uda, ale matka ma twarz, jakby przejechała po niej kosiarkę do trawy. Hmm. I co, teraz on zaprosi z powrotem córeczkę, patrz to córeczko, to mamusia twoja tutaj jest. Trochę Spoczka inaczej wygląda. Leci. No, płacze trochę po gejdżu. No. No w a twistem wam... to by było, wiesz, bardziej taki, tak współcześnie, gdyby wprowadzili taki twist na, na koniec, że tak na dobrą sprawę, to on zwariował i ich tak i ich zabił, prawda? A oni żyli. Albo mm -hmm. coś w tym stylu, tak. Więc Ale, tak. Ale już mi się o wydaje, że to, to, to jest dość konsekwentne. Efektach go. Hmm? Mocna scena dla... w ogóle też. Mhm. Mm to dla mnie takie, nie wiem, czy zadziwiające, ale zaskakujące jest plakat tego filmu też. Bo na tym plakacie mm -hmm. mamy też efekty Gory i nie ma nikogo z głównych bohaterów. Mm -hmm. I jest twarz no tak. Wiktora Paskoła, który jest teoretycznie drugoplanową postacią, a on zajmuje ale wygląda upiornie, jedną trzecią plakatu. Wiem, on jest fajny, on jest super ten plakat, ale, ale mm -hmm. jest dziwny, nie? jak na plakat, tak mi się wydaje przynajmniej, jak na plakat na produkcji jakieś tam. No i jeszcze jest, nie wiem dlaczego, bo główną część zajmuje właśnie twarz z, z wylanym mózgiem, zielonym okiem, przynajmniej ja mam tak ze swojej reprodukcji, a na dole mm -hmm. jest lis, lis, którego w ogóle nie ma w filmie. <laughs> Zamiast nie, nie, no, To kot jest. A to jest kot. O rany, ja myślałem, znaczy, to jest ty, ty chyba patrzysz na, na, na okładkę VHS-u albo DVD, ona jest faktycznie, kolory ma podkręcone. Pod mm -hmm, mm -hmm. Nie pamiętam, co tam jest na dole, ale tam faktycznie jest taka zieleń na Wiktorze paskoje, bo oryginalny mm. plakat ma te kolory Lidieskie. takie, no i takie stonowane bardzo, nie są takie ale, ostre. Ale naprawdę dałbym sobie rękę uciąć, że to jest lis, a nie kot, bo ten kot miał takie położone po sobie uszy przez cały czas. Ale może to rzeczywiście on jest. A swoją drogą zabójstwo kota też jest dosyć dobrze nakręcone, nie? Jak on go uśmierca w filmie. Mm -hmm. Z tą strzykawką. Gdybym nie wiedział, że oni raczej, twórcy film, filmowi raczej unikają, chociaż to są lata 80. Jeszcze wszystko mogło się zdarzyć, ale, ale raczej nie robią takich rzeczy, żeby uśmiercać zwierzęta na, na ekranie, to bym dał rękę sobie obciąć, że to jest no, prawdziwa scena zabordowania biednego kota. Nie, na pewno nie. No. Naprawdę jest to dobrze nakręcone. A, a propos dobrze nakręconych rzeczy, to ja dzisiaj się o jednej rzeczy dowiedziałem, bo dzisiaj kończyłem ten dokument oglądać, mm -hmm. bo on był długi i wczoraj zasnąłem i miałem powiedzieć ciekawostkę o domu Juda Krandala, to tak. ten dom, on mm -hmm. nie istniał. Tam naprzeciwko tego domu, w którym kręcili był taki, taki mały domek, taki wiesz, niezbyt postawny. I oni obudowali ten dom, czyli zrobili, wiesz, na nim zbudowali szkielet i zbudowali całą taką fasadę, taką makietę tego domu Judy Krandala, żeby z tego punktu widzenia wyglądało to jak dom, no i żeby była ta, e, ta weranda, na której oni tam siedzą. No i to jeszcze okej, okay, no to ni, nic, nic nowego, nie? takie rzeczy robi, czy robiło się w filmach, ale oni go na końcu zjarali i tam się hajcuje konkretnie I, i wiesz, w tym dokumencie są ci ludzie, ci lokalsi, już teraz dziadki, właściciele tego oryginalnego domu, bo tam wiesz, no, to, że działo się w Main był zastrzyk finansowy, ale to też wpłynęło trochę na ich życie e, bieżące, nie? trochę pewnie im rozwaliło życie i oni tam mówią, to obiecali nam, że nasz dom się nie spali, nie? że tak to podpalą, żeby się tylko z zewnątrz zjarało, a to przecież się hajcuje konkretnie. Tam tak. pół miasta było po drugiej stronie i oglądało te scenę, jak on idzie z tą, z tą Rachel i mnie niesie, nie? a cały dom się pali, z okna wybucha gdzieś tam nagle ogień i mu twarz osmala. Mhm. Też ponoć go to trochę poparzyło, bo nie mógł się nawet osłonić, bo niósł w tak. tym momencie, wiesz, lalkę, która ponoć była pieruńsko ciężka. Eee, i, I ja nie wiem, jak oni spalili ten dom, bo tam jest przecież scena normalnie kręcona, gdzie widzimy, jak to się całe jara dosłownie. Nie, że tylko fragment, nie, że tylko ogień idzie z okna, tylko cała ściana ognia jest za nim, nie? To jest, A... Mando, co mówisz, podwójnie zabawne z tego, że mówisz, że, że, że tę scenę w trakcie Realizacji oglądała cała masa ludzi, natomiast mnie zaskoczyło, jak bardzo nikogo ten pożar nie obchodzi tam w, tej, w samym filmie. Ponieważ tam ciężarówki sobie jeżdżą, żadnej straży pożarnej migają, te, te, te pojazdy przejeżdżają obok tego pożaru i nikogo to nie obchodzi, nie? To jedna z takich moich uwag, tutaj, jeżeli chodzi o tę scenę. Dzisiaj, dzisiaj Rafał jest purystą. Ale dobrze. Stawacie tak, hej hejterem Kinga tak, jest. No, bywa. Znaczy się, tego a propos, filmu. mnie się bardzo podobają też montażowo, gdzie pojawiają się na takich zbliżeniach te przejeżdżające ciężarówki. Przez cały film, praktycznie. To jest bardzo fajnie zrobione. Na pewno pamiętacie, nawet już po śmierci tak. dziecka, widzimy. to mieszka przy takim, mie w takim miejscu. A to, jest, a to jest swoją drogą. Ja od, od razu pomyślałem, dlaczego ten cholera, zanim <śmiech> się zginął jego syn. Ja bym pierwszą rzecz jaką bym tam zrobił. Płotka tak, nie ma Tak, to bym ogrodził. też o tym zawsze myślałem, czemu oni się nie ogrodzą. Od razu bym to ogrodził. No przecież mam kota, mam dzieci. Nie, tym bardziej, że na początku fajna jest ta scena, kiedy oni przyjeżdżają i mm. y, dziewczynka biegnie na taką oponę się huśtać, a dziecko już sobie mm. prawie pomyka i wtedy go łapia rzeczywiście sąsiad. Bardzo ładne jest to połączenie. Uważam, że to wszystko bardzo ładnie mm. tutaj gra na samym początku. Ja a pytanie, też jak mam ciekawostkę. Szadoły. To drzewo mm. przesadzili. Nie było tam drzewa, oni koniecznie chcieli mieć scenę z huśtawką i mm. przewieźli całe drzewo skądś i ponoć ci, ci miejscowi potem mówili, że chcieli, żeby to drzewo tam się zachowało, ale podlewali, a one żółkło i nie chciało. <grym> No, i nie przeżyło drzewo. Super, super. Najbardziej mam wrażenie po twojej opowieści strac, znaczy straceni, w sensie, że najwięcej stracili ci miejscowi, ci lokaliści, autochtoni. <laughs> że oni mają po prostu największy żal w ogóle do, do Kinga. A swoją drogą, mam do ciebie pytanie, Mando, bo ja nie wiem, czy to jest prawda. Fakt jest taki, że King był na planie i było go dużo na planie zdjęciowym. A czy to jest prawda, że on mieszkał 20 minut drogi od planu zdjęciowego? Tak mówili w tym dokumencie, że on bardzo blisko mieszkał i oni wszyscy byli zafascynowani, że są tak blisko Kinga i on też właśnie i na planie się pojawiał, mm -hmm. i, no i też występował w filmie i, i też był na premierze tam lokalnej, a to w ogóle było fantastyczne też, bo e, oni wszyscy byli na premierze. Aktorzy, w sensie dzieci. I oni tam siedzieli i oglądali film. I, I dziewczynka, która grała Eli mówi już jako dorosła w tym dokumencie, że ona wiedziała, kiedy będą te straszne sceny i udawała, że chce iść do ubikacji i wyszła do ubikacji, a potem mama ją opieprzała, że cały film jej, ją ominie, a to przecież wielka chwila. Mhm. Biedne dziecko chciało wyjść, nie. żeby nie oglądać strasznych scen, a tu jeszcze rodzice ją opieprzali. Nie? To inne czasy, naprawdę. No, okrutne lata, końcówka lat 80. przeżyta. Przez aktorów. No dobra, słuchajcie, nie wiem czy coś jeszcze, ale ja bym mm. chciał wszystkim Was zapytać, no bo my zawsze kończymy te nasze opowieści zaproszeniem słuchaczy do oglądania. Czasami się to udaje, czasami nie. Mieliśmy nagranie z Rafałem o Mumii i doszliśmy do wniosku, że ten film jest dla koneserów, zwłaszcza horror gotyckiego za 30. A dzisiaj. Ja powiedziałam swoje, słuchajcie, ja to powtórzę. Ja uważam, że ten film się bardzo mało zestarzał, jeśli chodzi o samą formę filmową. Mm -hmm. Ja to niezwykle cenię w tym filmie, że nie mogę się tutaj przyprzepić do czegoś, że mi przeszkadzają efekty, nie wiem, właśnie te fryzury, te propsy, te dekoracje, bo to wszystko jest... Takie... I wydaje mi się, że ten film będzie długo tak siedział w... i nie będzie się tak starzał pod względem tej plastyki, estetyki przez to, że on jest taki właśnie jakiś przyzroczysty w kategoriach czasów, w jakich powstawał. Naprawdę, ja bym, jak, jakbyście mi dzisiaj powiedzieli, że to jest film z 95 lub nawet z 99 roku, a może nawet z 2001, to ja bym uwierzył. Ale mógłby być równie dobrze z roku 77. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie. Czy polecalibyście? Ja zawsze bardzo lubiłem ten film. Spotkałem się z wieloma krytycznymi opiniami i tak, tak jak pamiętam, jak siedzę w tym Kingu, wiesz, w internecie od tych dekad, to, to raczej chyba ludzie się źle o nim wypowiadali. Nigdy nie wchodziłem chyba w dyskusję jakoś, dlaczego. Ale ja ten film lubiłem, oglądałem go pierwszy raz... Nie wiem, no jakoś w latach 90. kojarzy mi się w Liceum, chyba jeszcze nie, ale gdzieś tam e, druga połowa lat 90. i on mi się wtedy bardzo podobał. I tak jak ty, Rafale, mówiłeś gdzieś tam na początku, że chyba czy to był twój pierwszy kontakt, czy, czy, czy nie, ale że niewiele. Tak ja naprawdę ten film widziałem wielokrotnie, przez no od lat 90. to już minęło ponad 30 mhm. lat, dobrze liczę. Nie mówię tu o 98, no to ponad 20. Um, I wracałem do niego wiele razy, i nawet tak wiesz napisaliście mi, że pogadamy o cmentarzu, to ja mówię, dobra, nie będę tego oglądał, to ja ten film znam na pamięć, nie? Mm -hmm. Ale wczoraj stwierdziłem, że jak chcę ten dokument obejrzeć, to może lepiej wcześniej film, żeby mieć porównanie i usiadłem i obejrzałem ten film i, i on mi się też podobał super y, nadal. Także ja, ja, ja ten film lubię odkąd pamiętam mm -hmm. i ja go mm -hmm. polecam. Mm -hmm. Rafale? No, no mimo, te, mimo tego, że, że tutaj dużo w próbowałem wskazać aspektów, które mi nie grały w tym filmie, to taki ogólno, oddźwięk i seans, taki ponowny uważam za bardzo przyjemny, Aż znaczy przyjemny w kategoriach y, koneserach y, horroru, a nie przyjemny i komfortowy w, w odbiorze, tak na dobrą sprawę, bo te, te sceny oczywiście są, zgłodzają różne emocje nie, niekoniecznie pozytywne niektóre z tych scen. Y, więc ja, ja ch chętnie polecę ten film, oczywiście zgadzam się z wami, że dzięki właśnie temu zastosowaniu tych efektów praktycznych tutaj takich zabiegów y, sztuki filmowej, które jeszcze nie, nie do końca nie chciały za bardzo eksploatować tej, tej mody właśnie na efekty specjalne komputerowe, to tak to, to najbardziej służy temu filmowi yy, dzisiaj oglądanemu. Ja yy, myślę, że no, ty, też troszeczkę problemem tego filmu jest, że on powstał w takiej dekadzie, gdzie mieliśmy no, ma masę kultowych dziś filmów, mm -hmm, lepszych mm, horrorów, prawda. Czasie się zapisały no, złotymi zgłoskami, można powiedzieć, jeżeli chodzi o gatunek i, jeżeli, i nawet o sztukę filmową, więc to, był mocne, to była mocna dekada i gdzieś tam na przestrzeni, właśnie na tle tych innych filmów ten film mógł jawić się jako coś gorszego, słabszego, ale dzisiaj wydaje mi się, że on w znaczącej mierze nie odstaje od tego, co, co prezentowała ta epoka, jeżeli chodzi o horror umie przestraszyć, ma kilka naprawdę momentów, w których przechodzą ciarki, które przestraszą, które wzbudzą również u was emocje, które no niekoniecznie wiążą się z chorobą ale też poruszą waszą taką wrażliwość, której katalizatorem będą doświadczenia życiowe, tak jak tutaj Mando wspomniał właśnie o tym, o, o, o, o, swoich, o swoich dzieciach, czy też ja wymyślę właśnie o, tej, o tych sytuacjach, które by mogły mnie dotknąć i też wiele, wiele opinii jest takich osób, które są już w takim wieku powiedzmy z trzecim krzyżykiem na karku i recenzują i opiniują ten film i właśnie oni bardzo często referują do tego właśnie wątku co oni by zrobili w, takim, w takiej sytuacji jak oni by się poczuli, jak oni by to przeżywali i tutaj mocno właśnie sympatyzują właśnie z bohaterem tego filmu, nawet usprawiedliwiając go w tych momentach największego szaleństwa, więc to jest wydaje mi dobry film nadal dobry film a, a z pewnymi małymi manka, mankamentami, które tutaj myślę, że wyliczyłem wszystkie ale mimo wszystko warto obejrzenia i tutaj też podkreślmy że jest dostępny również w streamingu można go na Amazonie obejrzeć, na YouTubie pewnie w różnych innych miejscach. O też kurda, w sensie. ja piraciłem. Sprawdzałem, czy jest. Ja to go... Nie jest za darmo. Na Amazonie na Amazonie jest do wypożyczenia. Ja tak. mam go z iTunesa. Pożyczyłem go sobie z iTunesa mm. za 9 zł mm. chyba. Jest polskim lektorem. Nie wiem, ale ja z napisami oglądałem. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, Rafale, bo rzeczywiście on trochę zniknął, ten film, w takich kategoriach jakiegoś kultu, bo wtedy w bardzo dobrej formie była ta ferajna reżyserów, które gdzieś tam się wychowała w latach 50 -tych. Mam na myśli Johna Carpentera, Wesa Cravena, Tobachopera, opera Oni byli albo po, po albo w trakcie realizacji swoich najbardziej kultowych filmów nie? czyli ym... No, poltergeist, czyli y, takie filmy mhm. jak, nie wiem, Koszmar z ulicy Wiązów i, i John Carpenter, który w ogóle zaczął odświeżać całą serię w latach 80. I, i na początku lat 90. Y, rzeczy, które były re remake'ami filmów z lat 50. -tych. To naprawdę jest bardzo dobry okres. I ten film rzeczywiście zniknął. Y, w, chyba w potoku tych, tych, tej, tej fali, nowej fali horroru na przełomie lat 70-tych, 80. i 90. Mhm. I chociaż zarobił na siebie. Ciekawe jest to, że pewnie mm, nazwisko Kinga na pewno było takim magnesem, ale on się bardzo dobrze sprzedał, bo on chyba kosztował, nie wiem, teraz mam do mnie popraw jakieś 11 milionów, a zarobił prawie 60 milionów dolarów, więc nie był klapą finansową. No i to też jakby efekt był taki, że podjęta decyzja o kolejnej części, która jak też już tu mówiliśmy, nie była najlepsza, a robiona była przez tą samą reżyserkę. więc, A jeszcze na koniec... No, Dwa zupełnie te... inne filmy, nie? No tak, Dwa tak, zupełnie tak. inne filmy, zupełnie inny klimat, zupełnie co innego. Co prawda ja, ja lub, lubię dwójkę, bo ją wspominam miło, bo, bo to mm -hmm. tak, widziałem ją chyba wcześniej nawet mm -hmm. na VHS-ie i, i ten klimat, Clancy Brown, ten Edward, nie pamiętam nazwiska, czyli John Connor i ją, ją bardzo miło wspominam, ale no to nie jest dobry film. A w porównaniu z jedynką to mówię przepaść, zupełnie inne filmy. To ja się zgadzam. A jeszcze to chciałem powiedzieć i to teraz będzie takie ładne, ładna końcówka w stronę Radio Eska. To, co powiedziałeś, Rafale, to, to, to, co zostaje z tego filmu, to jakaś taka ambiwalencja, nie? Stosunek do tego bohatera i to jest ogromna zasługa samego Kinga. To, że stworzył bohatera, który jest tragiczną postacią. Postacią, która skazana jest niejako na zagładę, bo brnie coraz bardziej w sytuacji, już nie mówmy niekomfortowo, ale po prostu jakiegoś takiego swojego własnego piekła. A równocześnie my chcemy jakoś tam, no nie wiem, zaufać, że to, jest, że, że, że, że to jest, że jesteśmy z nim, to po pierwsze i, i zastanawiamy się, i to jest chyba na najwyższej sztuki, zaczynamy zastanawiać się nad tym fikcyjnym bohaterem w kategoriach nas samych, co my byśmy zrobili w takiej sytuacji. I uważam, że to jest ogromny atut jakby podstawy tego, jak się nazywa współcześnie memu. Stworzenie bohatera, który, któremu życie gotuje tak niesamowity los i on musi sprostać albo być w zgodzie z moralnością, nie wiem, nie łamać pewnego tabu przyjętego w takim lub innej cywilizacji, czy to jakiejś chrześcijańskiej, czy jakiejś innej, a z drugiej strony mamy jego jako jednostkę, która straciła wszystko co, to, co kochała nie? I, i, i ta miłość do najbliższych jest tak mocna, że pcha go gdzieś tam na któryś krąg piekielny. I to uważam, że to jest, powtórzę, ogromny talent Kinga do tworzenia tego typu opowieści. I tutaj mamy to, co powiedziałem na samym początku, też powrócę, powtórzę i kończę, Jeden chyba z naj, najlepszych, najciekawszych um, wątków w powieściach Kinga, jakie się pojawia na przestrzeni lat. Nie wiem, do co, co ty sądzisz, ale, ale ja pozostanę przy tym, że, że tak, tak to jest z, tym, z tą opowieścią. Nie poprawię cię, jeśli chodzi o finanse, bo ich nie znam. Natomiast no tak, ja uważam, że to jest jedna z najlepszych książek, ale no, mhm. moja opinia jest wypaczona przez to, że, że, że, że, że sam mam... No, no zupełnie inaczej patrzę od tych 8 lat, ośmiu, dziewięciu lat na... Na filmy ogólnie o dzieciach, na krzywdę, jaka dzieje się dzieciom, a, a tutaj to, to jest po prostu... Nie, nie, nie chcę mówić, że jak ktoś nie ma dzieci, to wiesz, to, to nie odczuja, ale wydaje mi się, że... Ja o tym mówiłem właśnie rozmawiając z Burialem, że to jest powieść, którą na każdym etapie życia odbierzemy inaczej, a w pełni ją doświadczymy, no niestety dopiero w takiej sytuacji. Tak mi no się wydaje. Wielkość. No, no, nie, no, jasne, jest, jest to tak. Uważam, że to jest bardzo empatyczne spojrzenie na tą opowieść i bardzo dobre. No dobra, słuchajcie, Rafale, coś jeszcze? No, myślę, że już na temat cmentarza dla zwierzaków tyle. Ja tutaj jeszcze dodam tylko tyle, że, że sięgnę. Może nie z przyjemnością, ale chciałbym się zapoznać z pozostałymi filmami, tym nowym, którego jeszcze nie widziałem i z tym. Sequelem właśnie tutaj tej samej reżyserki. Chciałbym też zobaczyć, co z tego wypłynęło. Nie wiem, czy stracę swój czas, czy nie, ale mimo wszystko chciałbym mieć tę historię właśnie tych ekranizacji w pełni, gdzieś tam w głowie, żeby móc jakieś mieć odniesienie później. Nie? Moim zdaniem nie stracisz. Jak z pełną świadomością podejdziesz do sequela, czym to jest, jak się bawisz na takich filmach, to, to będziesz się bawił, bo to jest dużo bardziej zabawy, mm. rozrywkowy film. Ja chciałem powiedzieć, że puentem, puentą do twoich rosterk właśnie niech będzie ten śmiech Mando, przed chwilą, który a, a z kolei nowy film, ja go widziałem tylko raz w kinie, nie wracałem już do niego, ale bardzo mm -hmm. go miło wspominam I, i, i zmiany, które tam zostały dokonane też e, tak, mi się podobały skończy. na samym początku i końcówka. i, i no, nie, mo, Może nie będę spoilerował, może nie wiesz jak, a może słuchacze Rafałów, nie wiedzą. Zaraz. Ja bardzo to. lubię tego aktora. Naprawdę który wcielił się w tą y, rolę Luisa w nowej wersji. To, to, jest, to jest aktor, który gra, przepraszam, że to powiem gębą. No, ma taką twarz mm -hmm. jest, jest kapitalny, jak się pojawia na ekranie, bo ja mam takie wrażenie, jak na niego patrzę, czy nie wiem, czy on zaraz przytuli to dziecko, czy je uderzy. To jest taki trochę Jack Torrance. nie? W sensie ja takim, że lubię coś Ja wersję Jada, nie? bo wiem, że tam John Light go gra. Także to, to mm -hmm. też jest dla mnie taki jakiś, jakaś zachęta, żeby, żeby obejrzeć tą nową wersję. No to sobie zobacz i możemy, wiesz, może kiedyś się spotkamy Rafale jeszcze w podcaście z Trefą Roku wtedy i pogadamy. Mówię z przekąsem oczywiście. No i to dzisiaj wszystko. Nasz Halloweenowy podcast dobiegł końca. Bardzo się cieszę, że doszło to do skutku i że mogliśmy się spotkać w takim poszerzonym gronie. Cieszę się, Mando, że dzisiaj zostałeś tak przyjemnie przez nas rozdziewiczony w naszym podcaście i możemy śmiało powiedzieć przez to, że nawiązana została taka obopólna współpraca między naszymi podcastami. Tak jest, Bardzo tak się jest. z tego cieszę. Ja też się <śmiech> bardzo cieszę. Już się miałem wykręcać wam powiem, ale to jest, jakbyście ze mną nagrywali częściej, to byście wiedzieli, że to jest taki refren śpiewany prawie za każdym razem, że, że, że ja się w ostatniej chwili wykręcam, że nie, nie zdążę, mhm. bo, bo, no bo u, u, u, wasz podcast działa trochę inaczej. Wy, wy jesteście tymi, tym deserem halloweenowym. Wydajecie mhm. e, do Bro po Halloween, a my z kolei przez cały październik mhm. napieprzamy filmy i trzaskamy podcasty, no i ostatnie tygodnie były ciężkie, dużo tego było i no ja nic nie zdążyłem zrobić, nie? mówię przygotowany, bez sensu, co ja tam będę do tego podcastu szedł i w sumie wczoraj wieczorem usiadłem do, do, do przypominania, do oglądania i, i tak dalej, ale bardzo się cieszę, fantastycznie. Super że się, ja, się udało. Miałem to powiedzieć już poza nagraniem, ale to powiem, ja słuchałem ostatnio twojego podcastu, bardzo, bardzo lubię w ogóle słuchać nie tylko wiadomości z martwej strefy, ale w ogóle <śmiech> tak jak bardzo Radio SK jest takim podcastem. Ja to niezwykle cenię, bo my też to robimy, że systematycznie się pojawia. I słyszałem ciebie jak bardzo zmęczony byłeś. W tym, w tym, <śmiech> znaczy, nawet nie w głosie, tylko bardziej merytorycznie. To co wszystko co mówiłeś robiło dla mnie duże wrażenie. To znaczy ile, ile masz pracy jako pracy zawodowej i też jak opowiadałeś o tym ile, ile masz pracy... Yy, podcastowej, więc powiem Ci, Mando, jakbyś się nie pojawił dzisiaj, to ja bym miał już to usprawiedliwienie w tym podcaście, który wysłuchałem, bo tam wysłuchałem dokładnie, ile poświęcasz czasu i ile w weekend masz zaplanowane, więc naprawdę dzisiaj nie musiałbyś się usprawiedliwiać, bo posłuchając bo, bo, bo <laughs> ostatniego Radio SK, ja bym, ja bym to odebrał po prostu jako jako taki podprogowa informacja dla nas. Ale super, że się udało. Super. Ja o Cmentarzu kiedyś z Jerem nagrałem Radio SK dawno temu podejrzewam, że ten podcast jest mizerny, marny i to fajnie, że teraz w, w równie dobrym gronie, bo z Jerem to też dobre grono, ale mm -hmm. że wyszła nam kobyła i taka, taka chyba ciekawa, lubię takie rozmowy, gdzie to nie jest jakiś, jakiś scenariusz, wiesz, teraz pogadamy o aktorach, mm -hmm. o których w sumie nie powiedzieliśmy, teraz pogadamy o tym, teraz o tym, a teraz o opis filmu, tylko mm. taka właśnie fajna, żywa dyskusja skacząca żywa. z tematu na temat, czyli fajny podcast. Cieszę się, że tutaj byłem i, i już więcej wam nie słodzę. No to super. Na to wychodzi, że przynajmniej trójka tutaj obecnych będzie słuchała Jest zadowolona. Ciemności. Obrzydliwi jesteśmy. Dobra, już. Nie. Ja chyba jako jeden będę tego słuchał w całości później, więc będę podwójnie no, zobaczymy, ja też może. Ale już, panowie, już kończmy, bo jak wychodziłem, to, to żona powiedziała, ale teraz na dwie godziny chyba nie idziesz. Mówię, no nie, no co ty, to jest to jeden film. Także już, już kończmy, bo ja po zakupy Jasne, muszę kończymy. lecieć. Ja mówię o swojej żonie, która pomyliła Kinga z jakimś Polakiem, więc rzeczywiście Polakiem. dbajmy o nasze drugie połowy. Bardzo wam dziękuję dzisiaj z nagranie, panowie. Miło było was słyszeć. Mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Oglądajcie, bawcie się dalej z halloweenowo i do usłyszenia, do zobaczenia w jakimś innej wymiarze, nawet jeśli to jest czwarty wymiar w roku Do usłyszenia, hej, hej. Hej, cześć. Dziękuję również, do usłyszenia, hej. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts, that's not thought out. Daddy's gonna do something really bad! you You're thinking of putting them up there? Don't deny the thought hasn't crossed your mind. Come back to me, Gage. Come back to us. Paramount Pictures presents hey! Stephen King's all time best selling tale of horror ah! Pet ah! Cemetery.